Cześć, audycja kadr Ci Dzisiaj odcinek 58, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński, a po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No to co tam Egmont zapowiedział? <grystanie> Od razu przechodzisz do rzeczy. Tak. No więc. co, coś chciałeś słowem wstępu powiedzieć? Słowem wstępu... Jesteśmy niewyspani. Żadna nowość. 58 odcinków później. Słowem wstępu chciałem powiedzieć, że nie, wysypało się troszeczkę zapowiedzi, jak zwykle się im przyglądamy troszeczkę bardziej. I Egmont zaczniemy od Egmontu, ponieważ Egmont od dłuższego czasu jak coś dowali, to z reguły dużo. Kieszenie płaczą od razu. Mhm. i Mamy teraz zapowiedzi na czerwiec, które zostały udostępnione dosłownie przed wczoraj. Tym razem komiksy czerwcowe zostały rozrzucone na, nie na dwie tak jak standardowo, tylko na trzy rzuty księgarniane. No i jest tego dużo oczywiście. Nie wiem nawet od czego zacząć. St no to po kolei. Standardowo. Ale może właśnie... Tym razem tak nie, nie, nie wszystko po, po kolei lećmy, bo myślę, że każdy tutaj słuchający może sobie sprawdzić sam, samemu te zapowiedzi. Może po prostu skupmy się na tych rzeczach, które nam się najmocniej rzuci, rzuciły w oczy i najbardziej nam się być może spodobają. BBPO. BBPO. Okay. Czy coś jeszcze może do, do powiedzenia w tym razie? Plaga żartą drugi. <laughs> Bardzo szybko po tomie pierwszym, który miał być wcześniej, ale będzie później. Głupio to brzmi, jak tak mówię ale no fajnie tak generalnie szóstego mam nadzieję czerwca... że się tam utrzyma generalnie na 6 czerwca ten pierwszy rzut zapowiedziany wynosi 10 komiksów I tutaj widzimy DC odrodzenie czyli tam eee. ale superman okay. no, ale jest superman tą trzeci więc okej okay. plaga żab Marshall blueberry o i to myślę że to może być fajne mm -hmm. Deadpool, Deadpool nie, Deadpool nie jest istotny akurat w tych zapowiedziach, ale... Dwa duchy, dwa duchy. duchy. duchy dwa kolejne numery Laki Luka będą, mm -hmm. więc to, i, to jest, I to jest fajne. Powiedz mi, czy ty, ty zbierasz te laki luki, jakoś tam wybiórczo. Poboczo, wy, wybiórczo, to powiedz mi, bo ja, ja w sumie nie wiem, naprawdę nie wiem, chociaż te laki luki widziałem we wszystkich możliwych... Chodzi etapie. ci o numerację? Tak. Co? Nie wiem, mam to szczerze gdzieś, po prostu... Dla mnie to jest tak jak, jak z gigantami. Chociaż nie posiadam takiej wiedzy o gigantach jak w komiksy Disneya, to jak kupuję giganta to po prostu, żeby, żeby go sobie poczytać. Nie? Specjalnie, znaczy sprawdzam tylko, czego nie mam. To, to, jest, to jest jedyny wyznacznik gigantów w moim przypadku. I tak samo mam z, Laki, z Laki Lucky Te komiksy są... Na jedno kopyto to jest dość obraźliwe, ale są bardzo podobne do siebie i raczej trzymają poziom. Mhm. Trochę się boję w ten sposób kupować smurfów, bo jak kupiłem. E, jak, jak się nazywa ten? ten pierwszy, który pisał syn e, Synpejo. Wioskę dziewczyn, chyba? To to było do dupy. To, nie podoba, kiepski był ten komiks, jak, jak na smurfy, więc ze smurfami mhm. trochę. Trochę się wstrzymałem, natomiast z Lucky Luke'iem Luke się nie boję. Co wezmę jest ok. Znaczy, ja generalnie oprócz samej numeracji, jestem też ciekaw, czy ta, ta numeracja, którą tutaj widzimy, bo w zapowiedziach na czerwiec jest tom 51 i tom 61. Czy te numerki są tam gdzieś powypisywane w ogóle w tych komiksach? Czy to tylko tutaj Może w, na, na w zapowiedziach? Ale nawet nie wiem. Aha, ok. Jeżeli są, to dajcie znać, bo jestem bardzo znaczy, ciekawy. Ja ci Jakoś, za, z, jakiego, z jakiegoś powodu nie umiem, nie umiem tego dostrzec. Pójdę do regału i sprawdzę, to, Aha, to, to, to, to okay. jest. To, to nie, to nie sprawdza się i nie piszcie, bo on tu już zaraz pójdzie do, do regału. Natomiast jeśli chodzi o drugą partię, zaplanowaną na 20 czerwca, tutaj można powiedzieć, że jest Marvel? Marvel no i tak, tak dla ściemy. No jest jeszcze IDW i polskie wydawnictwo <laughs> Tak właśnie mówię, że jest 5 pięć komiksów z Marvela, później dla Ściemy i dla niepoznaki jest. Także e, mój kucyk pony przyjaciółki na no zawsze tą trzeci to nie miało więcej to mówisz? Czy to jest jakaś inna seria? Chyba przyjaciółki na zawsze jest czymś innym, wiesz? O jest. To, to, to widać kucyki pony się przyjęły. Bo, bo zwykłe kucyki to znacznie więcej mają. Chyba już pod dziewiątym? No więc tutaj generalnie z tego co widzę w tym rzucie na 20 czerwca, Moon Knight to drugi, więc fajnie, że, że wreszcie się doczekamy. I Kajko i Kokosz posiady guś, guślorek. I co to jest? To jest Kajko i Kokosz w wersji góralskiej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie się Cieszę się, bo to. Bo to e, jest szansa na wersję śląską. Tak, daje, daje mi olbrzymią nadzieję na to, że się właśnie doczekam jakiegoś kolejnego Kajko i Kokosza w wersji po śląsku. No, edycja góralska, tak. Fajnie, cieszę się, że jest powrót do idei tych właśnie regionalnych wydań. Natomiast trzecia partia, 27 czerwca i tutaj jest, jak dla mnie, <grych> najmocniejszy rzut, pomimo tego, że tylko cztery komiksy. I mamy tak. Wonder Woman, tom drugi, w sensie Wonder Woman z DC Deluxe czyli to takie po, pogrubione Greg Ruka, tak? Tak, Gre, Grega Raki. Drugi tom Transmetropolitana, więc mm, mm, mm. i pierwszy tom kolejnej serii z Vertigo, która została właśnie teraz zapowiedziana i to jest Ludzie Północy. W oryginale Northlanders, scenariusz Brian Wood, rysownicy tutaj się zmieniali z tomu na tom, ale generalnie graficznie też bardzo fajna rzecz i jestem, bar, jestem zaskoczony tą zapowiedzią. Ludu północy, ludzi północy. Ponieważ znaczy, no, nie, nie, nie krążyło to ten tytuł jako coś, co mógłbym się spodziewać, że, że Egmont sięgnie. A hmm. masz jakieś tytuły o wikinga? Które niedawno wyszły? Nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie, znaczy. Nie, zobacz, jak popularny też jest serial Wikingowie. Jest? Tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, nie, ja nie, nie oglądałem nigdy, więc nie, mo, nie mogę, nie to, mogę to powiedzieć. To ja się o niczym nie powinienem wypowiadać <grym> w kwestii seriali, starych. <grym> wiem, że taki serialist jest, nie wiem, że tam już ma parę sezonów, ale czy nie jest jakiś turbo popularny, no, no do Gry o Tron się oczywiście nie umywa. No tak, tak, ale um, choćby to, to, że... Chyba nic się nie umywa do Gry o Tron, jeśli chodzi o popularność, prawda? Wśród seriali. Hmm? Natomiast yy, mówiłem tutaj w kontekście takim, że spośród takich serii z Vertigo, po które myślałem, że Egmont być może sięgnie kiedyś tam prędzej czy później, to akurat Nordlanders nigdy nie, nigdy nie myślałem o tym. Że ja, jako tytuł, tytule, który może się pojawić po polsku, ale, ale to jest cie... fajny tytuł, tak? tak? Ale cieszę się, bo Northlanders było bardzo fajnym komiksem, bo tam nie jest też jakimś szczególnie długim komiksem, bo to tam z tego co pamiętam, o coś około 30 numerów miał chyba cała tak. seria, mhm. a Brian Wood z tamtych wciąż... czasów wciąż po cichu liczy na DMZ. No, byłoby fajnie, też w podwójnych tomach, bo mhm. to akurat trochę dłuższe było, Natomiast jeśli chodzi o tamten czas w Vertigo, to Nordlanders jest bardzo blisko Announcera, Rogera. Tak. Też który czułem, nie zostanie sobie. wydany zapewne. Może, może. A szkoda, końcu. bo warto. Jak mogłem wspominać przez ostatnie dwa lata. No mogło ci się zdarzyć, raz czy dwa, czy może osiem świetny komiks, tak jak Sweet Tooth. a też powinien wydać. No właśnie i Sweet Tooth to jest taki dla mnie pewniak. Że Zwłaszcza, czy... że ma 6 tomów. Prędzej czy później. No więc dwa tomy w jednym tomie, no to trzy. No to trzy, no to super. W każdym razie kolejna rzecz Vertigo i tym razem nie, nie jest to wznowienie, nie jest to przejęcie po innym wydawnictwie, tylko taka totalnie nowa nowość i ja się bardzo z tego cieszę. No. I, I to jest jak dla mnie z tych całych czerwcowych zapowiedzi oprócz BPP plagi żab najbardziej oczekiwany komiks. No i fajnie, że, cię, że, że można było zostać zaskoczony. Mm -hmm, jak najbardziej. E, trochę się spodziewałem, że te zapowiedzi czerwcowo-lipcowe jakieś tam właśnie większe niespodzianki, że to będzie dopiero Pyrkon slash komiksowa Warszawa. No, a Tymczasem już tutaj dostajemy takie fajne informacje, ale nie tylko od wydawnictwa Egmont. Zapowiedzi się ukazywały w ostatnim czasie. No i chciałbym przejść do wydawnictwa Ongrys, które zapowiedziało jeden komiks, czy też dwa, bo... Mm, Generalnie w, zap w zapowiedziach pojawiły, pojawił się jeden komiks, ale jest jeszcze w komentarzu wspomniane o Ramiro, że się już robi, więc e, Ramiro i kompletne akta jeden sędzia Dread zostały tak za zapowiedziane przez wydawnictwo Ongryz, i no przekonamy się, czy decyzja o sięgnięciu pod kompletne akta od tomu 13 była e, dobrą decyzją? Kompletna akta jeden z tego, co kojarzę oczywiście, po, poprawnie, jeśli się mylę, to są te naj, najbar, najstarsze komiksy z sędzią Dredem, te mm -hmm. kompletnie czarno-białe i, mm, i. Tak, no bo pierwszy tom który on, znaczy pierwsza publikacja grysa z Dredem to było też pierwsze to, kolorowe. Właśnie tu się chciałem upewnić, czy, czy, czy dobrze ko ko kojarzę. Czyli jeżeli uda się wydać wszystkie, kompletne akta, to od 1 do 12 będą czarno-białe, tak? Mhm. Okej. Okay. Więc co my tutaj mamy? No, scenarzystów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu rysowników nawet więcej, o, o, ośmiu, tutaj y, kilka nazwisk, które które znam, Brian Boland, Carlos Esquera, oczywiście Pat Mills, John Wagner, no, no klasyka dreadowska, ale jest też paru twórców, którzy, którzy nic mi nie mówią tak na dobrą sprawę. Przy I... okazji od dwóch lat robimy odcinek o Wagnerze, kiedyś powstanie. Okej, okay. kiedyś się uda. Liczba stron: 336, więc kolejny taki kolos. Twarda oprawa cena z okładki 125 zł. No to zapowiada się kolejne godne wydanie. Ja z przyjemnością postawię sobie je na półce obok 13, 14 i 15. I przeboleję to, że te wielgachne numerki na grzbiecie mnie będą kuły przez dłuższy czas, ale to zbieramy. To Naprawdę będą ci kuły? No jasne. Przecież opowiadaliśmy kiedyś o, te, o, o dziwnych rzeczach, które nas kują w oczy. No tak, tak. tak no, to... Mówiłem o tym, że nie lubię zbierać jakiejś serii od trzeciego tomu, na przykład, nawet jeżeli się zmienili twórcy i jest uh -huh. fresh start, to jakoś nie umiem od trzeciego tomu zacząć. Patrz, greena, rołdzie Falemira. No, ale wracając do Dreda. To dobra seria była. Uh -huh. Wracając do Dreda. Bardzo fajna okładka. Arnold Schwarzenegger tutaj prawdopodobnie zapozował, ładnie twórcą tej okładki. No i niestety tylko nie jest podana konkretna jakaś data wydania, mamy tylko napisane, że już wkrótce będzie można się przekonać. Spodziewamy się początku maja? Końcówki kwietnia? Przynajmniej ja ja bym się tak spodziewał. Nie wiem, jak, jak ty? Czy może po, pojutrze? <śmiech> <śmiech> pojutrze dostępne <śmiech> wszędzie. Znaczy, mm, Bo tak nie, nie wiem logi jak... logika jak... by nawet podpowiadała, że, że Warszawa, Warszawa slash Pyrkon. No no. No dobra, komiksowa Warszawa. No. Myślę, że jeśli nie to, to gdzieś w czerwcu. No, w każdym razie już wkrótce przekonamy się, jak wyglądały te najbardziej pierwsze przygody sędziego Dreda. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze inne zapowiedzi, Mucha Komiks ma taki fajny zwyczaj, że 1 kwietnia zapowiada rzeczy, Żebyś nie wiedział, czy to prawda. Dokładnie tak, żeby ludzie nie wiedzieli, czy to prawda, czy to nieprawda. Chociaż już od paru lat za każdym razem te pierwszo kwietniowe zapowiedzi okazują się prawdziwe. prawda Rok temu było, była zapowiedź Wicked Divine. Wicked Divine. Dwa lata temu, tutaj już mi pamięć płata figle, ale chyba alias możliwe całkiem możliwe nie, nie jestem do końca pewien no i za każdym razem jest to samo że o fajnie wydacie ale czy aby? na pewno to wydacie prawda i w tym roku ukazały się dwie zapowiedzi 1 kwietnia pierwsza z nich spodziewałem się że ktoś po ten tytuł prędzej czy później sięgnie z się, to chyba nie... nawet rozmawialiśmy o tym prywatnie jakoś, nie? W Krakowie była o tym a, rozmowa, tak, chociażby... a Odnośnie o, o, okładek, nie? Jak tam tak, a, Riso i, tak, i, i poszło muszę. Tak, i, i ja wspominałem, że jestem pewien, że ten komiks się w końcu ukaże w Polsce, ale myślałem, że jednak ktoś poczeka na nieco więcej materiału niż pierwszy tom i połowa drugiego, jak dotąd. Chodzi oczywiście o Munshine, Brian Azarello i Eduardo Riso. No ja się cieszę, mega, mega się cieszę. Y Też fajnie, bo czytałem tylko pierwszy zeszyt mm -hmm. i później uznałem, że kupię wydanie zbiorcze i jakoś były ważniejsze wydatki i teraz polska edycja. Jest. Poza tym już my. nic nie kupować po angielsku, bo i tak wyjdzie po polsku. Tak, to jest właśnie ten ból. I Chyba, że to wariant. <s1> <s1> to, to jest właśnie ten, ten ból dla mnie jako dla... Go, jako dla być może słyszeliście o tym, że bardzo lubię gimicz komiks, prawda? Być, może, słyszę, być może ktoś Krzy... kiedyś mógł wspominać, ale faktycznie dla mnie teraz kupowanie wydań zbiorczych z Emilu jest po prostu te, albo nawet zeszytów jest taka strzelanina, że, że... Właśnie kupujesz zeszyt, a tu ci wychodzi pierwszy tom. Tak, dokładnie <laughs> jest. Albo, no, Moonshine akurat zbieram jeszcze w zeszytach, ale skoro pojawiła się zapowiedź wydania tego w języku polskim, no to na numerze 10 z serią się rozstaje w oryginale i przechodzę na wydania polskie. Ja się bardzo cieszę z tej zapowiedzi, bo jest to fajny komiks, aczkolwiek tutaj muszę dopowiedzieć, że jak dla mnie spośród dorobku tego duetu to chyba tylko Batman Rozbite Miasto podobał mi się mniej, przy czym nie chodzi mi o to, że mi się ten komiks nie podoba, po prostu do bo i się, nie umywa jak to się nazywa Spaceman, oj to też mi się Dużo bardziej. Spacem to, był, to była koza opcja bardzo mi się podobała. Tak, ten albo. To też mogliby wydać. Albo fle, ten Flashpoint z Batmanem i Jokerem te, też mi się. Pomimo mm -hmm. tego, że to była trzy zeszytowa, króciutka historyjka. Ale to... Flashpoint ogólnie miał mega ciekawe tych trzy zeszytowe historie. Mm -hmm. Bardzo fajnie to było wszystko poprowadzone. Tak, tak, było, było tam parę takich paźwierzy, ale, ale większość naprawdę dawała radę. I dało nam to crayfacer w czapce. Tak. Tak. Na, na statku Deathstroke'a miał taką klasyczną dokerkę na głowie. O, to nawet nie Przez dwa kadry, ale w, na zawsze w moim sercu. Okay. Więc y, Munchen został zapowiedziany, aczkolwiek no, bez, bez konkretnej daty wydania m, spodziewałbym się raczej drugiej połowy roku, albo może nawet po, po, początku, poprzednie, następu, <grych> <w> początku poprzedniego. <grych> początku poprzedniego. No nieźle. Początku następnego roku. Ale to nie jest jedyna zapowiedź, która padła. I no, zobaczyłem <śmiech> czy mówisz. Twierdzi Pereira Uf. na podstawie powieści Antonia Tabuciego. I to jest komiks, który, gdzie jak pojawiła się okładka na Facebooku muchy, to mówię, mhm, teraz to już polecieli, naprawdę, że wszyscy myślą, że wszystko zapowiadają i to oni. I to jest prawda, to teraz polecieli z jakimś no z, z fejkiem, a to jednak nie. I to będzie. Znaczy, myślę, że to jest taki fake, że ten komiks nie istnieje, nie. Czy nie, nie Ja myślałem, że wzięli właśnie jakąś okładkę jakiegoś portugalskiego komiksu, czy coś, zrobili na szybko polski napis i haha, ha, zapowiadamy, czy, czy wiesz, prima aprilliz i, i, i masa nieśmiesznych dowcipów, a tu się okazuje, że faktycznie będzie e, komiks europejski w ofercie muchy i to jest, Super. To jest chyba pierwszy taki, jeżeli kojarzę, dobrze? Tak, europejski. Tak, no, europejski to będzie chyba pierwszy w, w dorobku muchy. Bo jak dotąd były same Amerykany. No chyba, że coś tam gdzieś mi się pominęło, ale, ale chyba nie. No więc zobaczymy. Bo mucha ma dobrą rękę w doborze tytułów, więc. Najczęściej. No, Najczę ale ogólnie spoko. Tak, tak więc. Y Jestem ciekaw, co to jest? Nie Jestem nie... ciekaw, co Mandioka ze sobą przywiezie, bo nie wiem, czy widziałeś ich post na Facebooku, że są na targach książki w Brazylii mm. i że z czymś. spoko. z czymś mają wrócić. No, spodziewałbym się, że z czymś wrócą. No. Ba bardzo mnie to cieszy. Tak, ty... Ja na, na pec czekam, jakby jutro miało nie być. Tylko pytanie, z czym wrócą. O, wystarczą. E... <laughs> o, wystarczą. Natomiast jeszcze co do muchy. Mucha zapowiedziała te dwa komiksy, o których teraz wspomnieliśmy, natomiast mm -hmm. chciałbym tak zwrócić ma małą uwagę na zapowiedzi z początku roku, gdzie Mucha podała 17 tytułów na pierwsze półrocze. Mamy. Półrocze, prawie. No, ale nie, no, po pożareliśmy. Jedną trzecią. Mamy, no, mamy. Roku. Mamy połowę, czwart no prawie połowę czwartego miesiąca i z tej 17 ukazało się pięć komiksów. Tu teraz 12, dobra ofensywa. <głos> teraz 12, więc no, tutaj jak napisałem komentarz pod, pod postem wydawnictwa Mucha, to zostałem zapewniony, że wydawnictwo robi co może, żeby tę całą osiemnastkę wydać. I tutaj właśnie jest ciekawostka, ponieważ okazuje się, że coś doskoczyło do tych 17 tytułów, ale nie wiadomo dokładnie co. Może Munchań właśnie. Albo... Albo coś, o czym jeszcze nie wiemy. Tą, tą, No i z tych 18 tytułów, 11 już jest albo wydanych, albo bardzo bliskich publikacji, więc myślę, że możemy się spodziewać w kwiecień, maj. No, komiksowa Warszawa to będzie po prostu jakieś, jakieś łupnięcie z muchy. No i, i czekam, i czekam. No Teraz, według tej rozpiski udostępnionej przez wydawnictwo, no to można się spodziewać ankeny Export i kolejnych tytułów Marka Millara. Ale wśród nich na przykład Starlight, i ja się bardzo cieszę, bo Starlight był spoko. O, to rzadkość. Je, jeśli Krzyśkowi się coś podoba autorstwa tego pana, to. Ale Starlight był spoko i, i, i pod kątem historii i rysunku, rysunki Gora Na parlowan też bardzo fajnie. I mhm. To jest jeden z tych tytułów, gdzie bardzo mocno liczyłem na kontynuację i wciąż bardzo mocno liczę na kontynuację, ale Netflix i te sprawy, no to, no, to, to, może, to może zabrać czas. No i tyle z zapowiedzi. Powiedz mi tylko mhm. uh, odnośnie zapowiadania czegoś w Prima Aprilis. Uh, trafiłeś na coś dobrego w tegoroczne Prima Aprilis ale chodzi o, chodzi o komiksy? A kiedykolwiek trafiłeś na coś zabawnego w Prima Aprilis w komiksie? Bo to... ono no dobra. Ta, uh, znaczy ta zapowiedź tej polskiej kolekcji komiksów... Tak, no, to, to, było, to, to było całkiem spoko. No. I ładna ilustracja. Dokładnie. Więc to, to mi się podobało ale ja generalnie 1 kwietnia od, od paru lat staram się nie odpalać internetu w ogóle mm. bo, bo po prostu z zależy Ech. czy idziesz w takiego kiepskiego clickbaita, czy w coś naprawdę śmiesznego bo mm. y jedną z ostatnich rzeczy która mnie tak do łez rozbawiła jeśli chodzi o Prima Aprilis to chyba było dwa albo trzy lata temu nie, nie, nie pamiętam. Jest taka firma y która się nazywa Kitek Kitek produkuje torby dla dźwiękowców na, na, na sprzęt i zapowiedzieli właśnie 1 kwietnia torbę, która uh, a bug that will uh, make your life easier i było, że rewolucja na rynku dźwiękowców i tak dalej. Stoi gość z tyczką i ma taką smutną minę i za chwilę ma taką szczęśliwą minę i najeżdżają na dół. Jest normalna torba kajtaka tam z mikserem i z całą resztą. Później zjeżdżają jeszcze niżej jest taka torba na mocz przy łydce. I przy tym się, przy tym się naprawdę uśmiałem. Uznałem to za bardzo dobry primo aprilisowy dowcip. Natomiast w komiksach zazwyczaj to jest takie, Hehe, zrobiliśmy kontynuację 300. O, dobry żart, dobry żart. Nie seryf, o Boże. Znaczy ja powiem ci tak, że jeśli chodzi o takie fajne mm, dowcipy czy, czy akcenty Prima Prilicowe to mi się podobają rzeczy które często się pojawiają w grach komputerowych głównie tych MMO gdzie na przykład pojawiają się jakieś eventy jednodniowe gdzie mm, mm, mm. teraz tam właśnie widziałem że w jednej z gier tych popularniejszych MMO ale oczywiście musiał mi teraz umknąć tytuł nie wiem, czy to był Fortnite czy coś w ten deseń gdzie rzucono mm, Kostiumy dla postaci, na przykład można było przebrać właśnie tam się, nie, wiem, za pielęgniarkę, czy tam za jakiegoś króliczka wielkanocnego. Spoko. No i no, no, to, no. to jest spoko. Albo jak są jakieś, Odpa no, no, no, jakieś eventy, mhm. które są niby jednodniowe, ale okazują się na, być na tyle fajne, że później są, są dołączane do rozgrywki, to takie rzeczy mi się podobają. Natomiast z takich to jest akurat komiksowa rzecz. To, to mi się bardzo podobało swego czasu. To było 5-6 lat temu jakoś, tak gdzie na Avalonie 1 kwietnia pojawiło się streszczenie jednego z zeszytów serii She-Hulk, czyli takiej bardzo, powiedziałbym, drugo, drugo, drugoplanowej postaci z Marvela. I to był, z tego co pamiętam, jakiś podobno tie-in do Civil War, tylko że osoba, która pisała to streszczenie wszystko wymyśliła dosłownie wszystko od początku do końca i człowiek, ja doceniam, i to to i człowiek czytając to streszczenie mówi Jezus Maria, co ten Marvel odwala? Bo tam było, że e, poraził ją jakiś promień i stała się bardzo podatna na wdzięki mężczyzn, główna bohaterka i, i, i, to, i, i czytając to nie był nie, chodzi, to warto podkreślić, to nie był jakiś pseudo e, fanfic erotyczny, tylko po prostu taka te, z tego streszczenia wynikało, że to jest taka komedyjka. Mm -hmm. e, pa, też pamiętam z, z, tytuł streszczenia to było NS Like That e, i, i takie zdjęcie z, taki obrazek wskazującą na, na, na męski tyłek i to mi się bardzo podobało i szukałem później tego komiksu <laughs> więc dałem się złapać. To, to jest chyba jedna z niewielu rzeczy na które faktycznie dałem się złapać. Jeśli, jeśli chodzi o takie Prima Prilisowe żarty, tak to wiesz. Ale w grach tego faktycznie jest dużo. Nie wiem, czy odpaliłeś sobie GPS z gogli w Prima Prilis? Nie, nie. to no ponoć w Pacmana można było tam? Nie, Woli -E się pokazywał. A, -E się ponad... I było parę, parę plansz do znalezienia Wally'ego. Mhm. No i fajnie. Woli -E zawsze spoko. A teraz w ogóle wczoraj nowego zapowiedzieli, wiesz? Że, że będzie kreskówka. I gdzie, gdzieś mi mignało, że będzie Woli. -E. Yy, jak się nazywa ta Druga, Wenda po angielsku ona się nazywała. I ona chyba teraz będzie mulatką albo latynoską. Oh my god! Pewnie kogoś tam coś boli. I Lewus, ten zły woli, mm -hmm. jest laską teraz. Oh my god! Tak nie może być. A czarodzie jest hipsterem. No i gorzej. I nic się nie zmieniło. <laughs> Dobra, przejdźmy dalej do. Na, natomiast właśnie. No, no, przejdźmy teraz do telewizji wrzeliśmy teraz do telewizji, tylko powiem szybką rzecz, której nie mamy w rozpise, żebym przypadkiem o niej nie zapomniał, no. mianowicie w poniedziałek najbliższy. A tak, dobra ważna rzecz Najbli w najbliższy poniedziałek czy to będzie 10, czy mi się wydaje? Matki boskie. Matki Boskie Pieniężne. W, w każdym razie w najbliższy poniedziałek na kanale. Nie, to będzie 9 e, kwietnia na kanale e, Kanal Plus Discovery o godzinie 20.30 będzie emitowany film dokumentalny o Kaczorze Donaldzie. Chodzi tutaj o Kaczora Donalda nie jako postać jako taką, tylko o komiksowym Kaczorze Donaldzie e, z dużym naciskiem właśnie na komiks i w spocie reklamowym, który się ukazał. No, bardzo mocną rolę odgrywa Don Rosa, który wypowiada się na różne tematy i także pokazuje plansze, więc wydaje mi się, że będzie to coś całkiem fajnego dla osób, które posiadają kanal plus Discovery, czyli nie dla mnie. Ale podejrzewam, że tam gdzieś tam w internecie też będzie można legalnie to obejrzeć i, przy, i będą się starał w poniedziałek 20.30. No. czy nagrom. Nie dam rady, ale no właśnie byłoby miło. Więc jeżeli macie czas w poniedziałek 20.30 to jak najbardziej włączcie sobie kanal plus Discovery. Na Odnośnie kaczek widziałeś polską wersję kaczek opowieści? Tylko opening. Mhm. Ja obejrzałem i podobało mi się. Mhm. Sknerus bardzo fajnie zdabingowany. Jedyne co paradoksalnie czasem łatwiej mi jest zrozumieć angielskiego kaczora Donalda niż polskiego kaczora Donalda. Ja, czyli boberek. Nie udźwignął? Nie, nie, nie, u, zna, zna, znaczy za bardzo udźwignął. Był bardziej kaczką niż czymś innym. Mhm. E, ciężko było niektóre słowa mi zrozumieć. Nie wiem, czy tylko ja tak miałem. E, chyba na Kaczej Agencji Informacyjnej był podobny zarzut. Mhm. E, mi się podobało, tak. Więc ja, ja dalej polecam. Ja tak w sumie to jest, to jest zabawne, bo obejrzałem ten polski opening. On był gdzieś na YouTube udostępniony. No i musiałem to zrobić. I zajrzałem w komentarze. Zgadnij o co był tam w Dubki? Że kobieta nie śpiewa. Tak. Okay. Zgadam? Nie, nie rozumiem, ale ja tu już wielu rzeczy nie rozumiem w dzisiejszym świecie. E, wiesz, ostatnie. Nie, ja bo tam, tam widziałem, że no, bo teraz no, nowe, nowe kacze opowieści, więc powinno być wszystko no inaczej. Więc czemu śpiewa facet? No bo śpiewa facet, no i. Tyle, no. czy to jest powód do nie wiem, bojkotu kaczych opowieści? W angielskiej wersji Nowej czołówki kobieta śpiewa tym razem, nie? No tak, tak, faktycznie, faktycznie tam tam śpiewa pani. A w y, oryginalnych kaczych opowieściach amerykańskich śpiewał, jak rozumiem, mężczyzna w czołówce, tak? Chyba tak. Ach, no cóż, seksizm, rasizm i, ka i, i, i kaczyzm. kaczyzm eee, Nie wiem, jak to do dokładnie tam, tam wyglądało. Hmm. Jeśli efekt jest dobry, to wydaje mi się, że, że jest, jest ok. No, opening jest fajny. Natomiast tak. gdyby kobieta śpiewała i, i śpiewałaby dobrze, to, to dalej byłoby ok. Dokładnie tak. No ja powiem ci szczerze, że przy tym nowym openingu to w, zacząłem na nowo rozumieć stary opening, bo na przykład dowiedziałem się wreszcie, co Mieczysław Szcześniak tam na, tak na dobrą sprawę śpiewał. Bo... A czy czegoś tam nie, nie rozumiałeś? Tak, pierwszych trzech słów. ja już tam Ciągnął nas przygody i? Wir myślałem, że tam Aha. jest, czy, czy jest, a ja myślałem, że go nie ma i po prostu wiesz, wow. No można, można odkryć coś na nowo po tylu latach. Prawda? A do, nawet wiem jak to mógł. No dobra, hmm. dobra. No wiesz. w każdym razie przejdźmy. Dalej jeśli chodzi o telewizję. Coś hmm. chciałeś powiedzieć o chłopakach? Tak, o chłopakach. Chłopacy serial powstaje dla Amazonu i za zatrudniono, zakontraktowano sędziego Dreda do roli <grym> rzeźnika. Ja się cieszę bo Karl Urban zawsze zawsze w serduszku. Właśnie za Dreda, za Almost Human. No może nie za tego ostatniego tora, gdzie miał najbardziej oklepaną rolę świata, ale ale Karl Urban zawsze. Ale może marzyło mu się, żeby wyskoczyć z dwoma karabinami i strzelać do czegoś. No w sumie mogło tak być, ale w Dredzie też wyskakiwał z karabinami i strzelał do rzeczy. No razu miał tylko dwie, dwa, dwie wady, więc to jako film. Motocykl wyglądał jak Hebel z przyszłości, do mhm. tego Sory. Okay, I Dredd się czołgał, a Dredd się nie czułga. Myślę, że największym nie, bo dla mnie wa największą wadą tego filmu byli ludzie, którzy nie poszli na ten film. No, tyle. A, i... tyle. No, no dobra. W każdym razie Carl Urban w, będzie grał w The Boys. Mamy nadzieję, że, przynajmniej ja mam nadzieję, że te, z tego serialu coś wyjdzie poza pilotem i ewentualną informacją, że nie, jednak nic z tego nie wyjdzie. <tryk> Bo a, nie wiem, czy wiesz, Amazon strasznie dużo seriali sobie po, pozamawiał. E, przynajmniej e, kręcenie, jeśli chodzi o piloty. No i jest 99% szans, że nie wiem, 3 na 4 nie, w ogóle nie powstaną. Wiesz, po to, po to są piloty. Wydaje mi się, że robienie tak gigantycznego szumu mhm. wobec pilotów jest już bez sensu. Bo e, to jest tak, jakby ktoś robił e, szum, że e, Brian Von ma pomysł. I, i, I wszyscy trąbią o Brian Von ma pomysł. On, nie, dobra, jednak było do dupy. Nie, nie, nie, nie, nie robisz. Uu. No, bo to masz pilota. Jeśli uznaj, jeśli, mm, jeśli zleceniodawca dojdzie do wniosku, że, że to nie jest to, co chce, albo że nie opłaci mu się, bo nie oszukujmy się, że cokolwiek innego jest wyznacznikiem powstawania seriali, mhm. no to nie powstanie. I, I co? Lepiej, żeby nie powstało, niż było kiepskie. Się malowo. Dokładnie. No, nie, znaczy, tutaj mówię, że mm, zgadzam się z tym, co mówisz, jak najbardziej, tylko tutaj właśnie bawi mnie to, że serwisy typu Newsarama, CBR czy. Przestałem czytać Newsarama, bo Bidding. to. jest cool. O, o. No, mi o to, Fakt komiksów też tam. No, tak, nie... Chodzi mi o to, że wiesz, tam po prostu, nie wiem, to, że ktoś sprzedał prawa do ekranizacji czegoś, nie oznacza to w ogóle z... Pierwszy kroczek do tego, żeby to coś faktycznie powstało jako że Niektórzy mogą serial, sobie blokować, żeby inni nie kupili. Do, dokładnie. I wiesz, informacje o tym, że ktoś coś kupił, nabył jakieś prawa, to wiesz, ja już po prostu ziewam, wid widząc to. Nawet gdy pojawiają się zamówienia pilota dla poszczególnych produkcji, też jakoś się staram nie jarać. Karl, Karl Urban w The Boys, spoko, fajnie ale niech ten serial dostanie zamówienie na, na pełen sezon, to wtedy dopiero się będę cieszył, bo to, że zagra w pilocie, który może się okazać kiepski, nigdy nie zostanie wyemitowany i w sumie tyle, no to, to, to, to nie jest dla mnie jakiś, szczególnie w duży news, tak samo jak widzę na przykład mm, update'y Grega Ruki o tym serialowym Lazarusie, No mhm, więc w tym tygodniu napisałem trzy linijki do scenariusza. Uhu, wszystkie, wszystkie serwisy o tym piszą. No, to, to nie jest jakoś... To jest tak, jak George Martin wstawia zdjęcie, jak siedzi w różnych czapkach <gry> zamiast pisać grę, to uwielbiał. <gry> no zabawne to jest. Natomiast co do seriali, które faktycznie istnieją, i to już istnieją od kilku długich lat, no to CW postanowiło przedłużyć wszystkie seriale około, no prawie wszystkie seriale oko komiksowe bądź też około komiksowe, które są na Antenie, które lecą na antenie tej stacji tak oto Arrow Black Lightning, Flash Legends of Tomorrow, Black Lightning su oglądam, Supergirl i Riverdale dostały zamówienia na kolejny sezon i Zombie jak dotąd nie i być może nie dostaną bo tam, mm. tam wyniki są takie średnie bym powiedział, no ale cóż ja przyznam się szczerze bardzo mocno trzymałem kciuki za, tym, za to żeby w tym, w tym roku był pogrom seriali komiksowych Przynajmniej na CW nie, do, nie doczekałem się tego, więc muszę niestety sam, sam zrezygnować z oglądania. I na pewno będę oglądał drugi sezon Black Lightninga, bo ten serial mi się dalej podoba. Po 10 odcinkach wciąż mi się podoba, więc jest, więc jest szok i niedowierzanie. Legends of Tomorrow sobie będę dalej oglądał, bo zapowiedziano, że w czwartym sezonie będzie Konstantin w roli w, w głównej ekipie serialu, więc, więc spoko, bo Matt Ryan w tej roli moim zdaniem bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast całą resztę olewam w tym momencie z Riverdale na czele, bo tego się po prostu nie da. Nie wiem, co oni chcą wymyślić na trzeci sezon, skoro drugi sezon nie ma sensu. E, sam, no sam fakt już... jego istnienia nie ma sensu po prostu, więc... Może będzie jakiś, wiesz, afterlife wywarczy to wtedy byś zaczął oglądać. No to wtedy tak, no. I z takich właśnie, Albo predator. I z takich rzeczy właśnie jeszcze około CW, bo mm, ta stacja planuje zrobić po, po sukcesie Riverdale, oni planują mhm. zrobić Sabrinę na stoletnią czarownicę, tylko taką bardziej stricte komiksową, a nie taką jak ten sitcom, który leciał swego czasu. Powiedziałeś ten sitcom z takim obrzydzeniem. Mi się proste. nie podobał, tam tylko Salem był naprawdę. Salem był najlepszy. Salem był najlepszy, ale sam serial był fatalny, jak dla mnie. Nie, nie, nie uważam, żeby, żeby I... był aż tak e, fatalny. No dobrze, tutaj nie będziemy się o to bić, bo bym przegrał zapewne. Yy, nie, nie zacz, może jakbym go obejrzał teraz miałbym trochę inne podejście do tego, bo wiele rzeczy mm, nie przetrwało próby czasu. Mm. I no z wieloma rzeczami możesz się przejechać, jak to nie było takie fajne, jak wtedy, jak oglądałem. Są rzeczy, które dalej są fajne, jak alo, alo. Od razu mi się przypomina anihilacja komiksowa, którą się tak jarałem, a teraz po prostu... <śmiech> Ej, chce, chce ktoś kupić anihilację? Tak w ogóle <śmiech> mam wszystkie trzy tomy. <śmiech> Pierwszy mi się nie podobał, więc kupiłem jeszcze dwa, żeby kupio nie wyglądało. <śmiech> nie osądzaj mnie. Natomiast wracając do tej Sabriny, tej nowej, to która to jest... Kolik tak, Natomiast do, co do tej Sabliny, tej nowej, która jest planowana przez CW, no to tam zostało ogłoszone, że nie będzie crossoveru z Riverdale. I, wszy, Szok. i wszyscy się zdziwili. Szok i niedowierzanie. Kryptona oglądałeś? Obejrzałem, tak. Jed, jeden odcinek jak dotąd, bo czas, czas był bardzo ograniczony. W chwili, gdy nagrywamy tenże odcinek, są już trzy odcinki ale mi się zrobiło teraz brzydkie zdanie, w każdym razie trzy epizody serialu Krypton są już dostępne, zostały już wyemitowane, ja obejrzałem tylko jeden z nich i powiem Ci tak, że gdy jakimś cudem znajdę sobie troszeczkę więcej czasu na życie, to prawdopodobnie będę ten serial kontynuował, ponieważ mi się całkiem spodobał pierwszy odcinek, nie był doskonały, ok nie spodziewałem się niczego doskonałego po, ani po serialu luźno opartego na, na rzeczach z DC, ani tym bardziej po tej stacji, która no, ok, happy im bardzo fajnie wyszło, ale ostatnie, ostatnimi laty sci-fi bardziej zawodzi niż, niż zachwyca, a mieli parę fajnych serialów w swoim dorobku. No i Krypton mnie zaskoczył na plus na pewno tym, co już widziałem po trailerze, że m, tym razem Trochę sypnęli groszem, jeśli chodzi o, o, o, o serial na tej antenie, ponieważ tam mm, kilka tytułów, z którymi ostatnio miałem do czynienia, typu The Nation, typu U, U, U, Winona nie, nie, nie, Van Helsing, typu Van Helsing o tej kobiecie, tak. to był taki krap. Tak, próbowałem to, to, to, to obejrzeć. To wciąż jest krap. Dwa odcinki, to... koniec. To... Tak, albo ten no, o tych magikach, jak to się nazywa, Magicians, jakoś tak. No to po prostu... No to odkrywcza nazwa, tak. jest Will. z bardzo, bardzo mocno biło z tych seriali to, że wiesz, ro robią efekty specjalne w pańcie i w ogóle mają jakiś tam mega ograniczony budżet na odcinek. Happy, Happy akurat był serialem, który nie wymaga jakoś szczególnie dużo efektów specjalnych więc tam ten, te braki budżetowe jakoś się mocno nie rzucały w oczy natomiast jeśli chodzi o krypton to tutaj widać, że trochę tym groszem sypnęli efekty specjalne są w ilości całkiem dużej wyglądają jak no, na standardy telewizyjne to całkiem nieźle no ale generalnie historia jest yy, o dziadku Kal-Ela i o czasach w których żył prawda i Krypton jeszcze istniał generalnie mamy tutaj do czynienia z taką dość mocno e, luźno inter, in, luźną interpretacją rzeczy, które pojawiały się w komiksie, chociaż tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, że mm, trudno nie porównywać Kryptona z Gotham w pewnym sensie, ponieważ Gotham pokazuje miasto Batmana przed nastaniem Batmana natomiast Krypton pokazuje planetę supermena zanim wyleciała w powietrze prawda i tutaj. Gotham ma bardzo duży problem z tym że jest krytykowane za rzecz za którą w ogóle nie powinno być krytykowane moim zdaniem. Mianowicie często gęsto słyszę o tym że ten serial jest słaby bo on mega reinterpretuje właśnie tą mitologię Batmana i generalnie strasznie się nią bawi. Dla mnie to jest największa zaleta tego komiksu. Tego, tego serialu, natomiast no, Krypton podejrzewam, że będzie robił dokładnie to samo, tylko że w pewnym sensie z mniej znanymi postaciami I tak właśnie w pierwszym odcinku mamy tego dziadka Supermana, który się nazywa Sek L i mamy na przykład, dowiadujemy się, że romansuje z Zodówną, czy też babcią Zoda, czy też mamą Zoda w sumie nie wiem, jakie to będzie pokrewieństwo czy w ogóle też jakieś będzie może po prostu Połowa Kryptończyków ma na nazwisko Zot, taki Nowak z kryptonu albo coś takiego. Dzięki. Bez no. Bezu, bezu razy, no i wiesz, pojawiają się postacie z komiksów typu, no, Zod. typu Adam Strange, który nie jest kolesiem w obcisłym prawda, spandeksowym kostiumie latającym sobie po kosmosie tylko wygląda jak bezdomny żul tudzież hipster z Placu Zbawiciela. I, I on sobie chodzi i wiesz, mówi głównemu bohaterowi, co się będzie działo za 300 lat, więc są takie rzeczy, które no generalnie widać, że plan, plan na Krypton wygląda tak, żeby wziąć rzeczy znane z komiksów, wrzucić to do jakiegoś blendera i zacząć miksować i dla mnie to nie jest nic złego, jeżeli wyjdzie z tego jakaś ciekawa historia, w tym pierwszym odcinku widać, że twórcy chcą pokazać Krypton jak je, jako taką planetę pełną mega inteligentnych, ale strasznie zapatrzonych w, sie, w siebie ludzi, którzy na przykład tam uważają, że są jedy, jedyni, jedynymi inteligentnymi formami życia we Wszechświecie. Co jak wiemy nie jest tak do końca prawdą. Już, już, tak, to jest Brainiak. Tak dokładnie Brainiak wygląda. jest On w pierwszym odcinku pojawia się na trzy ostatnie sekundy. Mhm. ale wygląda dobrze. O, przez trzy sekundy nie jest, taką, nie jest taką wymalowaną na białą popierdółką jak ten Brainiac 5 latający po, po serialu Supergirl, który wygląda, o mój Boże, strasznie. Natomiast ten, ten skryptona wygląda fajnie, tylko tak jak mówię, no w pierwszym epizodzie on powiedział jedno słowo i był na ekranie przez 3 sekundy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało gdy dostanie więcej czasu antenowego. Zakładam że w tym odcinku drugim i trzecim już go tam było troszeczkę więcej. No chyba że jest głównym zagrożeniem który w stylu hmm, w stylu jakiegoś komiksowego przeciwnika potrzebuje 25 epizodów żeby przelecieć ten kosmos. i dano ja, potrzebował 10 lat w kinie żeby wyjść z tego z portalu. Więc. No, na przykład w każdym razie wygląda spoko co do większości aktorów no to po tym jednym epizodzie no, no trudno coś powiedzieć e, bardziej konstruktywnego niż tam o zapowiada się dobrze albo zapowiada się źle. Główny bohater mi się nie podoba po tym jednym odcinku jako jako postać. Nie, że tam, Ten a, dziadek Supermana, tak? Tak, tak. Nie, Sek L jest takim m, po, po, no, po tym pierwszym epizodzie widać, że to jest kolejny właśnie jakiś tam bardzo inteligentny, młody człowiek, który w przyszłości naprawdę ma szansę stać się wielkim, wielkim prawda, odkrywcą, naukowcem, bla bla bla, ale w tym odcinku pokazujemy go jako piorącego się po ryjach prawda, w barze młody, zadziorny, ta zaczepny. taki. O mm -hmm. I to byłoby całkiem spoko, gdyby dało się go lubić po tym jednym odcinku. Strasznie się go nie, nie daje polubić i to jest, to jest minus ewidentnie. Ale inne postacie, które się pojawiają w premierowym epizodzie no, akurat tak jak mówię, na tyle na ile zdąży, mieliśmy okazję je poznać po tych 40 paru minutach, no to są ok i zobaczymy co z tego wyniknie. Ja tak jak mówię. Nie mam nic przeciwko takim, takim serialom jak Krypton, jak Gotham, które po prostu biorą coś, co znamy, wykręcają to i, i robią z tym absolutnie, co, co im się podoba, ponieważ wyobraźcie sobie, że mitologia Batmana czy Supermana to jest fikcyjna historia i można ją interpretować, jak się im tylko komuś żywnie podoba, i to mi się. No, no, no. Jak powiedział Brian Azarello, jak mhm. masz jakiś pomysł na dobrą historię z postacią, to ją zrób. Tak i właśnie ja po pierwszym odcinku Kryptona mam nadzieję na to że będzie tutaj dobre że jest tu pomysł na dobrą historię i z przyjemnością mam nadzieję że z przyjemnością hmm. sprawdzę sobie też te, te kolejne epizody zwłaszcza że no skoro już podjąłem decyzję męską wreszcie po siedmiu latach rozstać się z Arrow czy innymi serialami The Walking to Dead. To siedem lat wychodzi? No sześć już sześć sezonów. Aż tyle? No Ramy. The Walking Dead już olewam Fear The Walking Dead olewam więc więc w końcu znajdzie się miejsce na ten krypton. Mój temat znaczy moje zdanie na temat Walking Dead znasz Pana Japy siedzącego na kamperze który nie widzi zombie z kilometra. Dokładnie a, a to dopiero drugi sezon był. Więc, no więc dokładnie końcu, tak w, w, więc w końcu mam nadzieję że na ten krypton znajdę. Znajdę czas i hmm, być może jeszcze w którymś z kolejnych odcinków może jakiś wakacyjny ten ten sezon cały pierwszy zostanie podsumowany przeze mnie. Krótko, bądź też nie, nie do końca krótko. Może ja też obejrzę do tego czasu. Okej. Okay. Raczej tak, nie, ale... <grych> też, też tak sądzę, natomiast przejdźmy do komiksów. Tak. Najwyższa pora. Mm -hmm. Co pierwsze, Andrzej? Tyler Cross. Tyler Cross z wydawnictwa. Pamparam. Wytwórnia. Pamparam, słowo obrazu. Brawo. I mamy Tyler Cross, tą pierwszy, który... Myślałem, że ma jakiś podtytuł, ale nie ma podtytułu, bo, to... bo na boku masz go napisanego. Tak? Tak, teraz to dopiero zauważyłem. No faktycznie, Black Rock, yeah. I czyli jest podtytuł. Pod, pod Czemu go nie ma na okładce? Tak nie może być. Trzeba ten Może jest na czarno. To Fajnie, że to... na to spojrzałeś. <laughs> o czym jest Tyler Cross? Taylor Cross jest bardzo fajną historią, uh, która jest ekstremalnie dobrze zilustrowana i super pokolorowana. Dzieje się w m, początkach XX wieku, albo co najmniej w pierwszej połowie, tak? Ustaliliśmy, no, no, ja, że to są je, lata 50. Tak, jest tu wiele rzeczy, które na to, na to wskazują. Jest tu moment o, o prohibicji, więc to musi być już po prohibicji. Więc, więc... No i są telefonistki, je, jest centrala z łączeniem. Przełączaniem na zamiejscową mm -hmm. Lubartów bartu 333. Tak, i... Wszystkie telefony mają, prawda, kabelek i, i ten, tego typu rzeczy, więc. Wspaniały to, czas. Wspaniały czas. Tak, około lat 50., tak, tak ustaliliśmy. Nie, mniej to się nie, nie pojawiło tam chyba. No Ale nieważne. Jeżeli się A... pojawiło, to jesteśmy ślepi obaj. Bardzo możliwe. Jest bardzo fajną, kryminalną historią o złodzieju. Który zostaje tro, czymś więcej niż złodzieje nieprawda. <grym> e, I. Co, dużo się tam dzieje. Tam, tam jest naprawdę. Jest bardzo fajnie wyważone napakowanie akcją i rzeczami, których, o których chciałbym powiedzieć, ale nie powiem, bo jest to wredny spoiler. A jest jedną z moich ulubionych scen w tym komiksie. Kończę po niego sięgnijcie, bo mm, od czasu w parkerach chyba tak dobrze się nie bawiłem w. E, takich gangsterskich klimatach. Ja właśnie przed rozpoczęciem nagrania tego odcinka o Tylerze Krosie powiedziałem, że to jest taki w sumie europejski Parker, prawda? Sęk w tym, że o ile faktycznie twórcy komiksu to są Europejczycy jak najbardziej, to sam komiks jednak dzieje się w Stanach, więc to tak może nie do końca europejski parker. Bo tam Tyler Cross nie biega po bezdrożach, prawda, nie wiem, Francji czy, to, to, czy to, to coś Zaraz ten powiesz, desen? że 2000 AD nie jest europejskie. No nie, nie, to jest, <laughs> prawda, to jest mega City One, prawda, komiks, a nie. No, no w sumie Brutania i tak dalej w sobie, nie? Mhm. Hm. No ale wracając do Tyler'a Crossa, te, tak użyłem takiego skrótu myślowego, właśnie jako europejski Parker. Dla, dlaczego? Bo postacie Parkera z komiksu Darwina Cooka i wcześniej z książek Richarda Don Starka, bardzo, bardzo ta postać mi, mi jest, moim zdaniem jest bardzo podobna do Tyler'a mm -hmm. Crossa. Nie, nie, że są identyczne, prawda, że nie, nie posądzam tutaj Fabiana Nuriego jakąś bezszczelną kalkę, raczej o inspirację. Ale nie uważasz, że to jest taki e, schemat takiego gangstera, którego jednak kochają kobiety, chociaż wiedzą, że nie powinny, a on jest twardy jak skała i przez cały czas ma ten sam wyraz twarzy? Znaczy, no tak, to, to jest pewien schemat, natomiast nie, to I ja nie mówię, że to jest coś złego. To tylko... raczej nie będzie spoiler to, co teraz powiem, tylko chodzi mi o też temat te tej postaci, która jest jednak mimo wszystko od początku do końca zła. Bo bardzo często jest, że jest ten gangster, który gdzieś tam, wiesz, w sumie jest tam troszeczkę a, tak do, do, do, dobry. Takie drogi do odkupienia. Tak, i jakieś w sumie tam. na końcu jest bohaterem i w ogóle, a tutaj mamy. Postać, która no, to jest szuja. Od początku do końca to jest szuja, ale to jest taka szuja, której... Ale wierna swoim poglądom. Dokładnie. Której przygody, jeśli to, co się tutaj dzieje, ta rozpierducha można nazwać przygodą, raczej walką o życie. No Ja, ja kibicowałem tej postaci. Pomimo tego, że jest zła, jest wredna, jest chamska, jest wykorzystująca, manipulująca, no jednak trzymałem kciuki, żeby mu się udało. I... Bardzo często jest tak, że jeżeli komiks mnie bardzo mocno zaangażuje, właśnie pod tym kątem, że jestem ciekaw tego, co, co ten główny bohater odwali na kolejnej stronie, czy mu się uda, czy nie wiem, mhm. dostanie headshota, gwiazdka, nie dotyczy komiksów superbohaterskich, no to no to, to jest już dla mnie olbrzymi, olbrzymi plus. I przy Taylorze Krosie. No te 100 stron, bo ten komiks ma coś, około 100 stron. Z tego co pamiętam, no, no to, to jest chwila, moment. Ja nawet nie pamiętam tak naprawdę kiedy te 30 czy 40 minut lektury mi upłynęło, ponieważ historia jest tak wciągająca, że... Był... 92 dokładnie, hmm, tak bez materiałów dodatkowych. Historia jest, dla mnie przynajmniej, była tak wciągająca, że te kolejne strony wiesz, leciały, leciały, gdy pojawił się... Na, napis koniec i zapowiedź kolejnego tomu, który mam nadzieję faktycznie będzie już wkrótce, tak jak zapowiada wydawnictwo, no to chciałem więcej. I bardzo się cieszę tego, że, z tego, że Tyler Cross właśnie nie jest tym, czego się troszeczkę obawiałem, że będzie, czyli właśnie takim kolejnym Parkerem, tylko ze zmienionym imieniem i nazwiskiem, mhm. tylko jest właśnie taką mega fajnie napisaną, wciągającą, dynamiczną, utrzymaną w bardzo fajnym tempie historią, która jest świetnie narysowana. Bo, jest zdecydowanie. Jest, bo to, jest co, to co Bruno od, odwalił na łamach tego komiksu no to jest jakiś kosmos. Trochę, trochę mm, nie byłem pewien czy te prawda, takie bardzo zniekształcone twarze oryginalne podejście do rysowania twarzy w postaci w tym, w tym komiksie czy, czy, czy nie będzie mi się gryzło z klimatem samej opowieści, ale no, okazało się, że że, że to, że jedna postać ma twarz w kształcie buta wojskiego, to, jest, to absolutnie mi to nie, nie przeszkadzało. Nawet... Zauważyłeś, że najbardziej realistyczną rzeczą, która jest narysowana w tym komiksie jest wąż? W, w, wąż nie wygląda jak tak, no, nie co, wygląda, coś miało... takiego kreskówkowego, natomiast wszystkie te ich twarze tutaj ten mega prześmiewczy, który idealnie e, pokazuje ci, kim jest postać. E, kapelusz szeryfa, mhm. który wygląda jak taki, taki typowy idiota. Przebrany, nawet nie ubrany, tylko przebrany w taki kostium. E, no to od razu chcecie się śmiać, jak na niego patrzysz. I, i to, to świetnie to podkreśla. I nagle wąż, który jest tak super realistyczny. Hm. Znaczy, mi, mi się też rzuciło w oczy to, że y, obie kobiety, które mają nieco większą rolę w tym komiksie, też wyglądają jak kobiety, mhm. a nie jakby miały, prawda, nie wiem, szpilkę zamiast głowy czy coś w ten deseń, tylko, tylko wyglądają w miarę realistycznie no, na, na tyle na ile styl rysownika na to pozwala. Ale cały czas mówię, że to takie bardzo oryginalne podejście do rysowania postaci, no, no, mi, mi się bardzo podobało. Też I... mi się bardzo podobało i uważam, że kolejną osobą, której trzeba wspomnieć jest e, Laurence Crua, e, który Kolorystka, kolorował. Tak? Mhm kolorysta, kolorysta. Laurens myśli, że to będzie on czy ona. Sprawdzimy oczywiście dajcie nam chwilę na, na sprawdzenie niemniej kolorysta faktycznie pewnie, osoba, która kolorowała pewnie chciałeś powiedzieć o scenie z wężem tak, o scenach tak, z wężem, tak, które tak, tak. no to nie chcę ci odbierać tej przyjemności, to może ja sobie sprawdzę, czy, czy to jest... Osoba. Już to sprawdzam. Tak. Pani Laurence Krua Czyli pani, okej. Okay. Dokładnie. Świetną robotę tutaj zrobiła. Sceny, które są z wężem i ta taka um, gadzia zieleń występująca przy nich bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I też to połączenie, jak tutaj w przypadku strony 33, gdzie mamy pod sobą kadry z okiem, Węża i zaraz niżej powiedzmy ta sama kompo znaczy, no nie powiedzmy poniżej ta sama kompozycja, tylko że z okiem e, Tylera. Bardzo, bardzo fajny efekt to robi. To, po tych kadrach i po tym cieniowaniu, Chyba mm -hmm. tutaj miałem takie u <grywka> ta, Takie przebłyski. Ale wydaje mi się, że autorzy by nie chcieli być porównywani do Darwina Kuka, bo zrobili swój komiks, a nie coś, coś bazującego na, na Darwinie. Mm. Wcale się nie dziwię, jak zaraz się okaże, że Tyler Cross powstał 10 lat przed Parkerem. Może, w sumie tak, tak. W... Może tak być. E, retrospekcje też bardzo, za, za, bardzo ładnie zaznaczone tą sepią. E, postacie fajnie narysowane i takie mm, palpowo proste, mógłbym powiedzieć. Żadna z nich nie jest, nie jest szara. Jesteś zły, to jesteś zły. E, jesteś bankierem, to jesteś gruby, bo masz dużo pieniędzy i w sumie i tak jesteś zły. I to chyba ułatwia odbiór Ale, tego komiksu. Tam, nie... to, to działa fajnie, że takie schematyczne podejście do, do co niektórych postaci, no, no faj, fajnie to wyszło. Narracja też mi się bardzo podobała w komiksie. To, to co mamy też na tyle okładki, że Tyler ma przy sobie 17 kg heroiny, wartej w detalu pół miliona dolarów, w kieszeni ma dokładnie 21 dolarów i 80 centów, docenia ironię i rusza przed siebie. I to, to jest cytat wyjęty prosto, prosto z komiksu. Ta, taki właśnie opis e, zrobienia trochę westernowej postaci e, z, ze złodzieja łamane przez zabójcy, łamane przez przemytnika. Ogólnie złego człowieka umoczonego w półświatku. Mhm. E, bardzo fajnie to odpowiada i no świetnie się to czyta. i Raz dla fabuły, a później jeszcze drugi raz, żeby jeszcze bardziej się poświęcić rysunkom, które są, które są naprawdę, naprawdę super. Tak, tak jak już wspomnieliśmy, na końcu tomu jest, po, pojawia się okładka Kolejnego, który się Angola. Nam... Angola. Już chciałem powiedzieć Kongo, więc dobrze, że mnie ubiegłeś. I trzymamy kciuki za to, żeby kolejny tom Tylera Krosa ukazał się zgodnie z zapowiedziami, ponieważ wydawnictwo słowobraz wspominało o trzech tomach w tym roku, z czego jeden w, zdaje się wrześniu, a kolejny w grudniu, jeżeli, jeżeli coś mylę, to pardon. No i trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, bo naprawdę fajna seria. I to jest pierwszy tom w Polsce, mhm. który kompletuje trzy zeszyty, w których był byłby, tak, trzy? Tak, tak wydania amerykańskiego. Tak, trzy, trzy wydania amerykańskiego. Super rzecz. Mhm. Dla dojrzałego czytelnika, jak informuje nas, tył okładki. Kurczę, to... A ja przeczytałem mimo wszystko. I Tyler przy... Cross, Black Rock, polecamy. Tak, tutaj jeszcze... Yy... Słówko o technikaliach, że tak to ujmę, bo mhm. poprzednie dwa komiksy od wydawnictwa OMG były wydane w takiej właśnie fajnej, twardej, grubej oprawie. I jak to, jak to powiedziałem kiedyś, um, Jamiec Legion byłby do, doskonałym narzędziem mordu, bo można kogoś tym komiksem zatłóc i nic by mu się nie stało, komiksowi oczywiście. Natomiast Tyler Cross jest w, w oprawie miękkiej. Cena okładkowa, z tego co pamiętam, to jest 66 zł. Troszeczkę mi brakuje skrzydełek. Nie wiem, dlaczego jakoś wydaje mi się, że tutaj, tutaj by pasowały, ale to nie jest żaden zarzut. Fajny komiks. No to nie, nie, nie, to... nie, nie, no, się. nie kupujcie bo nie morsko. nie, nie <grym> Dokładnie tak, nie ma skrzydełek, 2 na 10 nie polecamy, wydawnictwo nie <grym> się zamkliwamy. Nie, nie, absolutnie nie, naprawdę bardzo fajny komiks i, i oby kolejne tomy były równie dobre. Natomiast nie jest jedyna rzecz z OMG Wytwórnia Słowoobraz, o której chcielibyśmy coś powiedzieć, ponieważ jest jeszcze druga rzecz. I co to jest? Nie spodziewajcie się. Łukasz Kowalczuk, jak do tego mikrofonu. U, u, Łukasz Kowalczuk przedstawia, za późno by przebaczyć, łamane przez rad Erwang. O Łukaszu Kowalczuku, być może coś już mogliście słyszeć. Wspominaliśmy raz, parę razy. Raz czy może. dwa, no, zdarzyło się. Generalnie jest to taki bardzo mało znany człowiek. On no, to, to wydał parę komiksików. Coś tam robi i wydał kolejny komiks, który to będzie w tym Nawet roku. Nawet dwa. Który to będzie w tym roku, to już nie, nie jestem w stanie zliczyć. Nienawid Ale jest to komiks wydany we współpracy z wydawcą Aha. i mamy dwa komiksy w środku właśnie, Za późno by przebaczyć i Rada Erwanka. W pierwszym, czyli w Za późno by przebaczyć... Rzucam Ci wyzwanie, jak Za późno by przebaczyć nazywało się po angielsku? Strike Team, Codename Diamond Force. A, bacz, przeczytałeś, łachutro Umiem czytać, to wiesz, dużo pomaga w komiksach. Dokładnie. E, tutaj scenariusz jest Michaela Tanera rysunki Łukasza Kowalczuka. I zaraz po tym komiksie możecie przeczytać wywiad z Michaelem Tanerem. A w przypadku. W przypadku, w przypadku Rada Rwanka jest na, na odwrót, bym powiedział, ponieważ. Tak, ponieważ Michael Tanner nic tam nie robił. Dokładnie. Scenariusz e, Łukasz Kowalczuk, rysunki Jack Tiggle. Tak. I na końcu jest wywiad z, z Jackiem, Jackiem Tiglem. Tiglem. Dokładnie i jest fajnie. jest fajnie, przeczytałem sobie te, te, ten duet komiksów, dwa komiksy w jednym komiksie. Czy można to nazwać bliźniakiem? Myślę, że to można. Jak dom? Taki komiksowy bliźniak tutaj dostaliśmy. Tak. Ja, to, to była pierwsza rzecz, którą przeczytałem po powrocie z festiwalu w Krakowie. Jak wiesz, nie wróciłem tam może z jakąś szczególnie dużą ilością komiksów, ale parę ich było i pierwszym takim moim wyborem było, był właśnie za późno by przebaczyć łamane przez Rat Erwang, ponieważ chciałem zobaczyć, przypomnieć sobie jak, jak Łukasz Kowalczyk sobie radził właśnie z innymi twórcami, gdy e, ktoś rysuje jego historię albo gdy on rysuje nie swój scenariusz i muszę powiedzieć przepraszam, proszę mnie nie bić Łukaszu przy najbliższej okazji, to było takie od... no ostatnio kopa dostałeś, więc... tak, to, to było takie odświeżające e, nie, nie powiem, że nie, nie powiem, że do Lepsze, tych czas, coś, dotychczasowa no, no. twórczość Łukasza Kowalczyka mi nie pasuje czy coś ten design bo jak wiadomo tak nie jest tylko mamy tutaj rzecz która z jednej strony obie historie są utrzymane w takiej stylistyce w której Łukasz się doskonale odnajduje ale z drugiej strony no, widać że jest ta inna ręka troszeczkę że w przypadku Rada Erwanka bardzo mi się podobało właśnie że rysunki Jacka Tigla no. no bardzo mi się podobały w razie Rwanku. natomiast w przypadku za późno, by przebaczyć, no widać, że Jack Tanner. Michael. Michael Tanner, o dziękuję. Że Michael Tanner no, no, czuje klimaty szlamowe, ale tak troszeczkę inaczej prowadzi tą historię. I, i podobało mi się, zarówno, zarówno jeden komiks, jak i drugi komiks Podobał mi się właśnie tak, jako takie coś w klimacie ukaszowym, ale też jednocześnie troszeczkę inne mm -hmm. gdybym miał wybrać jedną z tych dwóch historii w tym komiksowym bliźniaku jednak troszeczkę bardziej podobał mi się Raterwang mm, zarówno właśnie pod kątem tego scenariusza bo za późno by przebaczyć może może jest troszeczkę zbyt poważne tak bym powiedział naprawdę księżycowi ninja to, to, to, to, to ale właśnie, pojawiająca się w nocy tak wychodzi mi no konwencja wiesz, filmu klasy B, ale takiego jakby to powiedzieć z takim kijem w dupie troszeczkę. Natomiast ten Rat Erwang to jest taki film klasy B, ale jeszcze taki świadomy tego, że jest słaby. Tak bym powiedział. Nie wiem, czy, czy to jest zrozumiałe. Mniej więcej co powiedział. To znaczy w pewien sposób Cię rozumiem, natomiast nie wiem, czy y, mogę uważać za coś poważnego y, cokolwiek, gdzie Gość ma golf bez rękawów. Nie, bo ch to... słuchaj, chodzi, chodzi mi o ten, teraz może takie lepsze porównanie bym powiedział. E, film, który był emitowany na Szanfeście w tym roku. Tak. Jestem absolutnie przekonany, że twórca tego komiksu, twórca tego filmu e, był święcie przekonany, że tworzy, tworzy arcydzieło. Tylko mu nie wyszło. A są też tacy twórcy którzy ej, zróbmy film klasy B gdzie będziemy się strzelać z, z księżycowymi ninja i w ogóle rekinado. do. I którzy są całkowicie świadomi tego że tworzą film który jest po prostu klasy B i się bawią ty, tą, tą konwencją. Mhm, I, i rozumiem właśnie, Cię. I właśnie tak bym o, do tych dwóch różnych grup. bym. Przywódca księżycowych ninja jest ekstremalnie dobrze zaprojektowany. Bardzo mi się jego y, wygląd podoba. Liczę na figurkę. Chciałem jeszcze nawiązać tylko do pierwszego kadru ze statkiem, mm -hmm. o którym Łukasz wspominał w Łodzi na swoim spotkaniu. Bardzo ładnie jest narysowany ten statek. Tak, tak. Dla osób, które nie były na, festi na spotkaniu z Łukaszem na festiwalu w Łodzi, to przypomnijmy, że Łukasz bardzo nie lubi rysować statków to jest delikatnie powiedziane teraz. <głos> Nie, bo Bardzo fajnie, jeśli chodzi o moją moje op opinię mm -hmm. właściwie, moją opinię o bliźniaku, a opinię o komiksach, mm -hmm. powiedziałem to samo. No nieważne. <grafy> e, za późno by przebaczyć, chyba mi się trochę, trochę bardziej podobało. No bo trochę bardziej, bo mm -hmm. ob oba komiksy są mega, mega spoko. Rad jest bardziej takim dla mnie mm, szałem. Takim mega zinowym komiksem ze świetnymi ilustracjami Jacka Tigla, którego też szacuneczek. Mm -hmm. Bardzo mi się podobał. Natomiast ta historia w... za późno by przebaczyć. Może byłem bardziej w klimacie po prostu na taką historię jak to czytałem. Oglądałem pewnie jakiś sześć wcześniej ze, ze starych filmów. Wykopałem amerykańskiego wojownika 4. Nie, amerykańskiego Ninja 4 ostatnio. Jesteś Klacka. trzecią osobą na świecie, która to obejrzała. W takim... To jest z likwidacji wypożyczalni człowieku, więc myślę, że więcej osób to Postanie taśmy, sądzę, sądzę, że więcej osób to obejrzało. Tu scenariusz mi się bardzo podobał. Podobały mi się te rozwiązania, które były to, że był w pewien sposób taki charakterystyczny, że masz wiesz, ninja, którzy są potężni, i masz drużynę, która w sumie nie musi się żadnych praw trzymać i jeden typ ma e, czeskiego piłkarza, drugi właśnie e, golf bez rękawów. E, Azjata, który jest mistrzem sztuk walki, bo znaczy tam był karata, mhm. Tak, dlatego, dlatego ninja są jego, jego naturalnymi wrogami. To jest ten sam poziom, co... Tuńczyk po łacinie przyjaciel żuwia. Tuń przyjacielczyk żuwia, No super to było. I to, że mieli robota. Jak mogło być inaczej? No, no, wiesz, to jest ten poziom zaawansowania w historii. że Życie to nie dziwi, bo ten robot powinien tam być, jak już widzisz takie rzeczy. Mhm. Są ninja? Okej. Okay. Pojawi się robot, nikogo to nie zdziwi. Więc świetnie się przy tym bawiłem. i. Bardzo się cieszę, że został wydany kolejny komiks Łukasza. Mam nadzieję, że do większej ilości osób trafi, żeby ludzie pamiętali o tym, właśnie komiksy Łukasza, że komiksy są też po to, żeby się bawić, a nie doznawać jakichś artystycznych olśnień. Bo tu. Przywaliłem w kapel. Bo tu jest po prostu masa dobrej zabawy w dwóch komiksach i o pijaku, który tutaj scenariusz mam wrażenie, że był trochę takim bardziej pijackim kajdżą, tylko że kajdżą był postacią, na której można by się w jakiś sposób wzorować, pomijając bycie potworem. A tutaj w Radzie Erwanku no niekoniecznie. No i są nie szczury, co jest bardzo ważne. No i są twisty fabularne. Tak, no są gigantyczne twisty dla, fabularne. Dla mnie, dla mnie w Radzie Erwanku pojawiły się dwa takie momenty, gdzie był taki twist, a ja łow! Natomiast za późno, by przebaczyć, uwal... Spadłem z pufy. Tak. Normalnie, potknąłem się o stuleje. i. Natomiast za późno, by przebaczyć, no. No Szło to tak jak sądziłem, że szło i fajnie się bawiłem, ale przy Radzie Rwanku bawiłem się troszeczkę lepiej. Natomiast ty na odwrót i to jest fajne. Tak, chociaż to, to nie zmienia faktu, że przy Radzie Rwanku dalej się dobrze bawiłem. I tak, to więc... już wiedziałem, że będę się dobrze bawił po y, Bieda Cebula Edition za 5 złotych złodzi. Dokładnie. Poza tym hełm w kształcie pięści. Najle najlepszy hełm, jaki może być. Więc co? Polecamy kolejny komiks od wydawnictwa Słowobraz. E, oby kolejne tomy z serii Łukasz Kowalczku, Kowalczku przedstawia tak? ukazywały się również w miarę regularnie żeby ten cykl się przyjął ponieważ no ja nie, nie ukrywam wiecz, wydanie zbiorcze nienawidzę ludzi czy e, cut Video Olympics, video no, Olympics śledziliśmy to na Facebooku na bieżąco i tam było 100 100 egzemplarzy czy, czy coś no, przypuszczam że no gdyby za późno by przebaczyć Slash Rat Erwang się sprzedało w ilości 100 egzemplarzy to może to nie, nie jest jakiś najlepszy wynik dlatego trzymamy kciuki za to żeby było fajnie i żeby tak, jak, jak, jak najbardziej. Wiesz wydaje mi się że to jest jakby chyba może trochę problem z odbiorcami że przy czymś co jest w pewien sposób satyrą to ludzie chcieliby mm, darmowych, śmiesznych obrazków w internecie. Natomiast jak przychodzi w jakiś sposób do wsparcia artysty, to już jest trochę inaczej. Zobacz, jak było, albo wydaje mi się, że dalej jest. Jak rozmawiałem z częścią osób, pytają o co tam z Łodzi przywiozłeś tam? I nie teraz, tylko jeszcze rok wcześniej. No ja mówię, że mam, mam Zonzo i mam sota, Chyba tak się ten drugi... Na, na, na, nazywał. O, od Cornei z autografem. O, o, fajne, fajne. O, nie kupiłbym, bo to jest w internecie. O, z, z, zawsze tak to się kończy. E, bo, bo to też, wiesz, jest co, coś, co on, to jest zabawny obrazek, to pewnie powinien być w internecie. I pewnie w, w, ściągnę sobie wzór za darmo i zrobię na koszulce. Tak inside joke, Ro, rozumiany tylko <śmiech> przez trzy osoby, więc no cóż. E, natomiast e, ja bym jeszcze tak bym dorzucił, może, bo nie jesteś w tych facebookowych grupach komiksowych. Nie, nie bądź nie, nie rób sobie tego. No, ale generalnie w tej... Cybera też przestałem. Tak, w, te, w, te, w tej jednej, w której wciąż jestem, to um, zauważyłem ostatnio bardzo dużo postów i dyskusji, które można skrócić do jednego zdania bardzo bolesnego. To jest polski komiks, więc to jest gówno. I... Ta, świado to, że ta świadomość znaczy ta świadomość, to, że cały czas ludzie patrzą na polski komiks jako coś gorszego, nie wiem, od Deadpoola z Marvela, no to też, też się wciąż ciągnie i no jest dużo takich czynników. W którym... Myślę, że z polskim komiksem jest jak ze spotkaniami jakimkolwiek na Śląsku, <grym> A, że jakbyś się nie starał, to coś i tak nie wyjdzie i to nie jest tak, że m, wartość dzieła jest niska, bo zdecydowanie nie jest, tylko przekonanie o tym, że to będzie słabe i nawet nie będę czytał, bo to jest polskie, to jest słabe, jak coś co ma logo. Bo, bo Polacy nie potrafią rysować, bo Polacy coś tam, bo Polacy No tam... bo mistrz Rosiński tak powiedział. To, to, to nie, on... W ogóle nie ma komiksów w Polsce, tak jest. On by się mylił. Wiesz, wydaje mi się, że po to, to może sięgną, bo połowa to w duetach są nie Polacy. Wiesz. Może ludzie nie są gotowi po prostu na to, żeby myśleć przy czytaniu komiksów. Co jest smutne, bo mamy. A ostatnio mamy, widziałem. Mamy 2018. E, Szaporam, mam zacząć myśleć. Swoją drogą widziałem ostatnio taką e, infografikę o tym, jakie są najpopularniejsze książki dla dzieci w danym kraju. No i wiadomo, Finlandia miała muminy. E, my mieliśmy pana Kleksa brytole mieli Harry Pottera, a Belgia miała Tintina. Jako jedyni mieli... Znaczy, nie wiem, to nie jest książka. I wydaje mi się, że jeszcze trochę nam brakuje, żeby dotrzeć do w społeczeństwie, nie wśród. bo, bo w środowisku to no, nikogo to nie obchodzi, że, że ktoś w polskim środowisku komiksowym docenia polskie komiksy. Pewnie zna ich twórców i nie trzeba go było jakoś przekonywać, żeby po nie sięgnął i umie czytać. I, i, I rozumieć, bo podstawą do rozumienia sztuki jest posiadanie mózgu. I. Wiesz, tylko że później jest tak samo jak na imprezach komiksowych, że, że znasz wszystkich z twarzy. Mhm. I jakby wrócił komiks do kiosków, czego się nie spodziewam, bo by się nie sprzedał znając życie, to może wtedy byłoby lepiej. Albo jakby w muzeach było więcej współczesnego komiksu niż tylko wspominanie, jak to dowaliliśmy Anglikom na Wembley albo Krzyżakom pod... Chciałem powiedzieć pod Giewontem. Bitwa <śmiech> pod Giewontem. No, <śmiech> Pamiętacie. Jak, jak krzyżaką pod Grunwaldem i po prostu mam wrażenie, że to samo się dzieje z polskim komiksem, że jak ktoś wiesz, ciśnie i wyprówa sobie żyły i tworzy niesamowite rzeczy, jak Łukasz Kowalczuk, jak Piotr Nowacki, jak Grzesiek Pawlak ze swoimi rzeczami, jak ekipa z Warchlaków, która jest po prostu na jakimś niesamowitym, kosmicznym poziomie. poziomie, jeśli chodzi o ogarnięcie tych ludzi, wydanie tego w ten, w ten sposób, a i tak wiesz, co przeczytasz to w Empiku, siedząc na ziemi jak jakiś brudas. A, a tak jeszcze... No. Znaczy nie, sorry, tak jakbyś w Empiku znalazł takie komiksy, to a, nie, nie, nie przemyślałem tego. Mm -hmm. Ale skrót myślowy rozumiemy, o co tak, chodzi. Pluć, Adam. Przestańmy plus Adam. Tak, Przejdźmy do o, tych lepszych komiksów, tych amerykańskich, nie? Ale wydanych po polsku. Ale... A, tak, wydanych po polsku w gorszym języku. Bo tak, wiadomo, no bo nie mamy komiksów. No, dokładnie. No. E, co my tutaj mamy? Brixland. E, Trochę przypada, że teraz będziemy tylko amerykańskich <śmiech> mówić. W tym... Tro, troszeczkę tak, ale ale my myślimy w trakcie czytania i cały czas polecamy e, komiksy polskich twórców i przede wszystkim... Ej, ej, Trzymajmy się tego, że może nie wszyscy twórcy tych komiksów są Amerykanami. No. Dobra. Natomiast y, jeszcze co do polskich komiksów, no to y, będzie ten odcinek o zinach. Będzie naprawdę. My go już... Tak, będzie w przyszłą niedzielę. W przyszłą niedzielę, dobrze. I tego się trzymajmy. Tak. I może... będzie w, być może w wersji specjalnej. Bardziej specjalnej niż dotychczas planowaliśmy. Tak. I... No dobrze no więc przejdźmy do tych jak planowaliśmy żeby wiesz nie że będzie dobra tak, to tak, tyle planowali. najpierw planowaliśmy że będzie później że na pewno będzie a teraz będzie na 100% będzie bardziej tak tak będzie no, bardziej no więc y, przejdźmy do tych w cudzysłowie mówiąc lepszych komiksów i ja tutaj mam Brixland z wydawnictwa Egmont w oryginale wydane przez Dark Horse i e, bardzo się cieszę że Egmont sięgna, sięga coraz tam głębiej w te zasoby Dark Horsea, ponieważ Tutaj być może się mylę, ale z tego, co słyszałem, Egmont ma mm, bardzo dobre, dobre układy z wydawnictwem Dark Horse. Nie na tyle, by mieć wyłączność, tak jak na DC czy, czy coś w ten SN, ponieważ jak wiemy, wydawnictwo Scream Comics chociażby publikuje te e, Alieny czy Predatory, ale mm, mają na tyle dobre układy z wydawnictwem Dark Horse, że tam mogą sobie... Dość łatwo i sięgać po poszczególne tytuły. Brixland, gdy zostało zapowiedziane, no to był taki hmm, wow. Sięgnęli po coś tak bardzo głęboko. Bo to dotychczas ukazały się dwie miniserie, z czego jedna w zeszłym roku. I jak dotąd nic więcej jeszcze się nie ukazało, ale być może będzie jakaś kontynuacja. Brixland autorstwa Briana Uda. Czyli autora chociażby e, Ludzi Północy, Ludu Północy, o którym wspomnieliśmy w, w zapowiedziach Northlanders, czy y, wydanego tylko w jednym tomie w Polsce DMZ i paru innych tytułów, on tutaj przedstawia nam alternatywną wersję Stanów Zjednoczonych, gdzie y, po wojnie domowej zostało założone tak zwane terytorium Brixów jest to siedziba największego i naj... tutaj teraz czytam z tyłu okładki jest to siedziba największego i najbardziej tajnego antyrządowego ruchu secesjonistycznego w Stanach Zjednoczonych generalnie mamy tutaj właśnie to co Brian Wood lubi i czuje się w tym dobrze ponieważ pokazał to i, i na DMZ na łamach DMZ i na łamach The Massive które też wydaje Dark Horse więc być może Ktoś tam się zdecyduje wkrótce. On, on lubi robić takie I rzeczy. I jeszcze to o tym pograniczu z Kanadą. To też jego, prawda? Nie, to niego, było? Nie A, nie, to, to wona było. To, to, to było Ale to w, w tym samym czasie wyszło, co to o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? Mhm. To, to też było. To było UDA. Tak tak to było to było na uda. Rebels Rebels to było fajne mhm. i właśnie on, on lubi ro robić takie historie w których bierze jakiś element historii Stanów Zjednoczonych i coś tam wiesz, miesza. Ja Robi jakąś alternatywną historię tak jak właśnie było na łamach DMZ. Ja cały czas trzymam kciuki za to że ten komiks się ukaże po polsku bo jest od początku do końca bardzo fajny. Natomiast jeśli chodzi o Brixland, to y, tutaj mamy y, historię który, w której y, Głową rodziny jest Jim Briggs i on teoretycznie dowodzi tym całym terytorium, ale z pewnych powodów poszedł siedzieć. No i teraz władzę przejmuje jego żona Grace, która po kilkudziesięciu latach spędzonych u boku męża uważa, że to ona jest najlepszym wyborem do prowadzenia rodziny, a nie żaden z jej trzech, trzech synów. No i tutaj oczywiście ta decyzja spotyka się z dość śmieszanym przyjęciem. Niektóre osoby się cieszą, niektóre osoby są bardzo zawiedzione. No i oprócz tego, że Grace stara się utrzymać w ryzach terytorium, terytorium Bricksów. To oraz, jeszcze musi rodzina. To jeszcze musi właśnie patrzeć za ramię czy tam któryś z synów czegoś nie kombinuje. No i generalnie właśnie ten pierwszy tom pierwszy z dwóch jak dotąd wydanych jak już wspomniałem no to jest właśnie taki taka typowa jedynka jak dla mnie czyli przedstawianie poszczególnych postaci pokazujemy co im dolega że tak tu mówimy <śmiech> no, ponieważ tutaj tu nie, nie trudno powiedzieć że każdy z, z trzech synów głównej bohaterki jest dość specyficzny i, i ma swoje za uszami każdy z nich co innego więc rozstawiają się te pionki na, na, na szachownicy tutaj oczywiście tak jak już wspomniałem nie wszyscy się zgadzają z tym, aby Grace prowadziła terytorium Bricksów to, że ona staje na czele rodziny także sprawia, że pewne źródła wpływu stają się niepewne, niektórzy zaczynają mocniej szczekać, tak bym powiedział. Tutaj ja cały czas staram się unikać jakoś spoilerów, więc tutaj nie będę dokładnie opowiadał co się dzieje, ale to co się dzieje jest taką fajnie, fajnie napisaną, zwięzłą historią, w której przede wszystkim poznajemy to głównych bohaterów. Świat, w którym dzieje się to terytorium, bo tutaj mhm. praktycznie do tego się ogranicza cały ten komiks. Widzimy, że jest to fajnie wymyślony świat. Jest tutaj dość dużo wydarzeń, które całkiem nieźle się czyta. To nie jest tak, że tylko wiecznie strzelanina, łupanina i trzaskanie się po rych, ale to oczywiście też jest. ponieważ Ale wyważone. Tak, wyważone jak najbardziej, ponieważ Grey's też się zajmuje także tymi powiedzmy bardziej przyziemnymi rzeczami. No i jako całość powiedziałbym, że nie jest to komiks, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, który urwał mi to i owo. Mhm. Ale jest to fajny wstęp do czegoś, co może się znakomicie rozwinąć. Mhm. I to jest już na pewno lepiej niż, niż wiele innych komiksów amerykańskich, które Wydawnictwo Egmont publikuje, ponieważ. To jednym zaraz powiem. Tak, ponieważ jest dużo takich jedynek, po których nikt się dalej nie chce, się, nie chce sięgać. Natomiast to jest taka jedynka, którą zakwalifikowałbym do kategorii fajne z potencjałem i oby coś z tego wyszło, a nie, że fajne z potencjałem, ale pewnie nic z tego nie będzie na drugi tom, który został zapowiedziany na lipiec tego roku, jak najbardziej czekam, także ze względów na fajne rysunki tutaj za rysunki odpowiedzialny jest Mark Chatter to jest artysta, który w Polsce dotąd nie, nie, był, nie był obecny no i tutaj przedstawił nam takie fajne, wyważone Rysunki bez jakiejś większej ilości fajerwerków, bardzo realistyczna kreska. A tutaj czater dysponuje takimi cienkimi kreskami, licznymi pociągnięciami. To nie jest tak, że wiesz, bierze mazak i jednym pociągnięciem ręki robi całą postać. Tylko tutaj widać to, to dziubanie tak zwane. Jak ja, ja, ja lubię to nazywać dziubaniem, bo po prostu widać pracę na każdej, na każdej planszy. Bardzo mi się podoba drugi plan. I to jest też fajne, że kolorysta, którym, jest, którym byli Lee Lowridge oraz Jeremy Colwell, oni tutaj postawili na taką wyważoną, dość zimną paletę barw i no, to nie jest miejsce spalone słońcem, to nie jest tutaj prawda, jakieś południe Stanów Zjednoczonych, gdzie jest wszystko kolorowo i w ogóle, tylko jest taki właśnie typowy, powiedziałbym preriowy klimat. Tak, mm, tak, mm. Powiedział, tak takie, takie, A, Aż takie, taki, że dziwne, że tego Aaron nie pisał. Takie, takie rancho, troszeczkę <laughs> można by powiedzieć. Ale nie polskie. Nie, nie polskie. No i właśnie te, te fajna rzecz tutaj. Kolejna taka, kolejny taki tytuł pokazujący te życie poza wielkimi miastami, które rządzi się dość mocno innymi prawami. I jest to fajna fajna historia. Cieszę się, że zostało to wydane w języku polskim. Co więcej, cieszę się, że zostało to tak wydane. Ponieważ ku mojemu zaskoczeniu Brixland jest wydany całkiem porządnie. Ja na przykład w porównaniu do tytułów z Marvel Now czy tytułów z Odrodzenia no one są wyraźnie gorzej wydane pomimo tego, że mają te skrzydełka, o których, o których tam wcześniej coś wspominałem. Natomiast, no ale też rzutuje to troszeczkę na cenę. Cena okładkowa jest w ustalona w wysokości 49,99 no to rzeczywiście dycha drożej. No tak, dyszka niż... drożej za mniej więcej tą samą objętość. No ale I, I za nieporównywalnie to niepodob... jakość. Nieporównywalnie lepszą jakość wydania. Ja jak najbardziej polecam Brixland. Fajna rzecz, taka w vertigowskich klimatach. Tego dobrego wersji. Soser Country bez spotków. Dokładnie, coś, coś w ten deseń Polecam. To ja przejdę też do rzeczy wydanej przez Egmont, której nie do końca polecę. Jedynka. To w pewien sposób tak. Mhm. E, jest to Thor gromowładna i doceniam ten i Jasona Arona i rysunki Dauterman i Molina. Oni się tam zmieniali w trakcie. E, historia dzieje się po tamtym evencie Marvela, gdzie Thor stracił młotek. E, tak, dziękuję. No, tego po, po grzechu pierworodnym, kiedy Thor nie może podnieść swojego młotka. I dowiadujemy się o tym, gdy na pierwszych stronach podwodne smerfy atakują podwodną bazę, a, a Thor siedzi i jest smutny, bo, bo, nie może, bo nie może podnieść swojego młota. I już wtedy było... No dobra. Zaraz będą wielkie roztarki pisane starą czcionką. I tak się dzieje. I później, w momencie kiedy kończy się pierwszy zeszyt tym, że pojawia się tor gromowładna. To jest jedyne co może mnie zainteresować w tym komiksie, bo miałem pierwszy zeszyt, kupiłem go dla okładki Scottiego Younga, bo była cudowna, dalej jest cudowna, nic się nie zmieniło. Najfajniejszą rzeczą tutaj jest to, że właśnie torem jest kobieta. Że mamy od nowa postać Tora, która jest przeorana nie tylko przez Marvela, ale i przez no, mitologię e, nordycką. I tutaj mamy kogoś, kto uczy się tej mocy, że e, ba bardzo fajny początek, że czy mogę latać, czy da się na tym latać, i tak dalej. E, i, I byłoby super, gdyby to nie był jednak znowu Thor. O ile Jasona Rona bardzo sobie cenię jako sc scenarzystę i z poprzednimi torami miałem tak, że Bogobójca i Boża Bomba no, były, spoko. były spoko, natomiast przy Przeklętym i ostatni dni Midgardu już było tak. Mm, no, prze no. Przeklęty to była porażka. Przeklęty to był, to był komiks pisany pod film, który wtedy wchodził do kin i to był ten nieszczęsny, mroczny świat. No z tym podrabianym eklipsu z Z tym Malekitem. I tak, tak. Oj, oj to, było, to było naprawdę złe. E, natomiast tutaj e, sięgnę jeszcze po następny tom, żeby zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście e, w czasach, kiedy to wychodziło gigantycznie mi zaplusowało za, za tym, że ktoś w tych czasach dalej ma problem, że kobieta może być bohaterem. A, pomimo, że, bo, bo jak wiadomo dla fanów tora, gorsze jest to, że jest kobietą niż to, że był żabą na przykład. <grym> A, albo koniem. Albo no? koniem. <grym> Żenujące, naprawdę. A, ale mam nadzieję, że historia się jakoś rozwinie, bo najgorszymi momentami tej historii, które są tutaj, są momenty, w których się pojawia e, stary tor. Bo jest bez sensu, bo jest Płaczliwym mięśniakiem, który chce z powrotem swój młotek. I tylko jedyne co robi w tym komiksie to cię denerwuje. Tak, do, do ekstremum cię denerwuje. I ostatni zeszyt, który tutaj jest, no jest szansa, że, że coś z tego będzie. Pojawia się tam zapowiedź: o oh, oh, oh, co to się tam? Co, co to się tam nie będzie działo? Ale. Jason Aaron, jako dobry scenarzysta, potrafi jeszcze wytworzyć y, więź czytelnika z postacią. I to, że masz postaci, który niekoniecznie, które wcześniej ich lubiłeś, bo, bo tak ci wszyscy kazali, to teraz niekoniecznie może tak być. Y, bo jednak utożsamiesz się z y, gromowładną i to jej kibicujesz, a nie ko komuś innemu. Dlatego komiks jest poprawny. Jeśli wam się jeszcze tor nie znudził, to śmiało. Natomiast no, będzie to niestety kolejny Marvel. Jest bardzo nierówny ten tom. Te zeszyty są takie raz fajne, raz niefajne. Wiem, że to niby jakieś rozprawienie się z tym grzechem pierworodnym jeszcze częściowo jest. Mhm po tym jak mu Nick Fury powiedział coś na ucho, że tam wali wiadro czy cokolwiek innego. No, i, no i to... to jest ty, typowy Marvel. No, mamy znaczy, mamy wiesz, postać, która wiesz, żeby 40, lat, inaczej. 40 lat jest godna, prawda? 40 lat historii wydawniczej jest godna oczywiście, natomiast w momencie, w którym facet z przepaską na oko mówi ci trzy słowa na ucho, to już jesteś niegodny. I to jest... Eee. No, no, ale cóż. Ja... I tam jest piękny argument, e, młot tora należy do tora, więc mi odda. No, no, jest no Czy tam było młotora należy do tora, a ty nie jesteś tor. <grym> okay. Nie wiem, czy można więcej razy użyć tego imienia w jednym zdaniu. Chyba można. Nie podoba mi się też na jednej stronie, e, to, że jest złamana reguła e, 180 stopni. Jak mamy podrabianego Eklipso po lewej, gościa, który się zmienia w minotaura po prawej. I na następnym kadrze to Eclipse, jak się nazywa? Malekid, tak? Mhm. E, Malekid jest po prawej, on jest po lewej. Wiem, że to z drugiej strony może być po prostu narysowane, ale tak trochę trochę razie Graficznie jest poprawnie, jest wyjątkowo dużo błysków. Jest bardzo fiński ten komiks, w sensie biały i niebieski. To są takie dominujące kolory tutaj, moim zdaniem. No i ta czerwień z tej, tej peleryny. E, mam nadzieję, że w przyszłych tomach będzie więcej samej postaci, której. No, to, hmm, oczywiście nikt nie wie, kim ona jest, a, a niektórzy wiedzą. Tak, mam nadzieję, że będzie jej więcej po prostu, bo jej przygody i e, jej przeżycia, przemyślenia interesują mnie bardziej niż co sądzi Tor o tym, że nie jest już Torem, tylko kto inny jest Torem, mając młot Tora. Który, który powinien być Tora. Nawet ma, śro... ma napisane na sobie, że jest Tora. <gryst> <gryst> tora, Tora, Tora. No, wydaje mi się, że to w pewnym momencie w końcu nastąpi, bo pamiętasz, był taki moment, w którym ten niegodny Thor dostał swoją miniserię, która się nazywa Unworthy Thor. <gryst> <gryst> <gryst> <gryst> Więc ch chyba go wy wy wyrzucili z tej serii, żeby, tak, żeby tam biegał sobie no. i mar marudził samemu. Tak, tam no, tam... to też go on robił. <gryst> Dokładnie. Więc tu dam jeszcze szansę na następny tom, chociaż ten był bardzo nierówny. A warto też w pewien sposób dać szansę, bo jeśli wielcy fani Marvela uważają, że coś jest kiepskie, to prawdopodobnie nie jest kiepskie. I tutaj może tak być. Ja by tak było. ja. Jana... Poza tym bohaterka może być fajna. Ja, ja na tego tora jeszcze, jeszcze czekam, ale no, po, dokładnie, dokładnie z tym co mówiłeś się zgadzam w przypadku pierwszej serii. Pierwsza połowa była spoko, tomy 3-4 były, trzeci nie chcę o nim pamiętać, natomiast czwarty był po prostu taki ee, i tutaj mam nadzieję, że mm, Jason Aaron da radę. Natomiast... Lepiej niż przy tym trzecim i czwartym tomie bawiłem się przy Lokim odmuchę. Tak, to był, to był fajny komiks. Który jakoś, nie wiem czemu ludzie tak mówią, że słaby i tak... No bo wiesz, nie jest kanoniczny. Nie jest? No może no, dlatego mi się podobał. <śmiech> Dokładnie. Z kolejną rzeczą, i zostajemy w klimatach marvelowskich, e, którą, e, o której chciałbym powiedzieć parę słów, jest drugi tom Immortal Iron Nieśmiertelnego, Iron Fist od wydawnictwa Mucha Comics, to drugi Siedem Stolic Nieba i tutaj... O, widzisz? Przed, przed nagraniem się zastanawialiśmy, skąd kojarzę to, ton ci zonnicza. No Ale mówiłem ci, star, że masz obok okładkę. To nie skumałeś chyba no, no tego. Nie, no nie skumałem najwyraźniej. No ciężkie jest życie niewyspanego człowieka. Natomiast drugi tom nieśmiertelnego Iron Fista pod tytułem Siedem Stolic Nieba. Tutaj twórcy zostali e, ci sami, co w poprzedniej premierowej osłonie, czyli Ed Brubaker, Matt Fraction, rysunki Dawid, Aja, aha, Aja, e, niepotrzebne skreślić e, i okazjonalnie tutaj udzielali się także inni, inni rysownicy, ponieważ jeśli chodzi o warstwę graficzną to tutaj w przypadku tego głównego rysownika jest dokładnie to czego można się spodziewać czyli naprawdę fajna, dokładna, szczegółowa bardzo dobrze wyglądająca robota no ale to jest to co kojarzą osoby kupujące Hawkeye'a w oryginale, czyli ukazującego się jeden numer na 4 miesiące no ten rysownik ma, ma swój styl pracy i on pewnych rzeczy raczej nie przeskoczy, dlatego tutaj w tym przypadku w każdym zeszycie, a to retrospekcja a to jakieś tam poszczególne pojedyncze strony rysowali, rysowały inne osoby gdzieś tu w środku jest w ogóle Annual z serii, który jest rysowany w dużej mierze przez Howarda Czajkina z okazjonalnymi występami innych rysowników. Więc generalnie jeśli chodzi o warstwę graficzną to ja tutaj muszę powiedzieć że naprawdę bardzo fajnie i bardzo różnorodnie jest. Nie wszyscy rysownicy jakoś tam mnie przekonali ale właśnie główny rysownik, David Aja, czy Scott Koblish, czy Keino, czy Tom Cizone, czy właśnie, czy Stephen... Ojejku, jak... No wspomniałem o nim przed chwilą. Howard no, no, Jest tutaj naprawdę, jeśli chodzi o, rysunku, o warstwę rysunkową, bardzo różnorodnie, bardzo fajnie i ja, ja, mi się bardzo dobrze oglądało ten tom. Natomiast... Rysunki bardzo mocno zeszły na dalszy plan przy historii, która jest prezentowana na łamach tego komiksu. Tutaj dostajemy znacznie więcej materiału niż w pierwszym tomie, ponieważ pierwszy tom zbierał Immortal Iron Fist w zeszyty 1.7. Tutaj mamy 8.14 i właśnie jeszcze dodatkowo ten annual, który tam ma, tam ma coś około 40 stron, więc historia jest znacznie bardziej rozbudowana. I wszystko kręci się wokół turnieju gdzie nieśmiertelne bronie siedmiu stolic nieba i tutaj jeżeli czytaliście pierwszy tom to powinniście wiedzieć o co chodzi, jeżeli nie to kupcie pierwszy tom bo warto no, będą się tłukły w takim powiedzmy turnieju a la Mortal Kombat by udowodnić który, który, która z siedmiu stolic jest najlepsza i wokół tego turnieju narasta oczywiście Wie, wielk, narastają wielkie oczekiwania ponieważ gra jest o naprawdę wielką, wysoką stawkę natomiast gdzieś tam jeszcze w tle okazuje się, że Hydra, Hydra, która jest wszędzie Ja pamiętam, gdy wchodziłem w świat komiksów Marvela, ja tej Hydry tak strasznie nie lubiłem ale okazuje się, że z, nawet z Hydrą można zrobić naprawdę kilka fajnych historii no i właśnie ta Hydra tutaj krąży gdzieś i oni chcą przerwać ten turniej, generalnie robić złe rzeczy, jak to Hydra ma w zwyczaju, więc Iron Fist stoi przed dylematem, czy ma się poświęcić turniejowi, czy ma się poświęcić temu, żeby ocalić wszystkich i wszystko i to w jaki sposób rozwinięto ten wątek oraz e, generalnie cała warstwa scenariuszowa to jest jak dla mnie jeden z lepszych komiksów amerykańskich, jaki czytałem w ostatnim czasie z uwzględnieniem rzeczy spoza Marvela i DC, więc nie mówię, że o fajne jak na Marvel, czy o fajne jak na DC, tylko ogólnie naprawdę bardzo fajna, wciągająca, dobrze rozpl rozplanowana historia <coughs> tutaj <coughs> przepraszam, tutaj może troszeczkę zaskoczę, co niektórych, ale e, Iron Fist, te dwa tomy, które dotychczas się ukazały, no czyta mi się to dużo lepiej niż na przykład Zabij albo Zginię. Też <śmiech> Przepraszam, znów też Eda Brubakera z wydawnictwa Nonstop Comics, bo tam mam takie wrażenie, że e, Brubaker ma ten swój taki schemat opowieści pulpowo-kryminalnej i robi to piąty raz, natomiast tutaj mamy coś, czego dotychczas Brubaker nie robił, albo przynajmniej nie miałem okazji przeczytać czegoś w tych klimatach. No i ten Iron Fist to jest właśnie kolejna taka rzecz, którą mega dobrze mi się czytało. Ja po prostu skończyłem ten drugi tom i chciałbym już kolejny. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo Mucha Comics sięgnęło po, po tą pozycję, zwłaszcza po niesławnym serialu, gdzie chyba wchodzenie w komiksowego Iron Fist to jest dość ryzykowną rzeczą, ale dla takiego komiksu no, warto się przeboleć, jeżeli, e, tak jak już wspomniałem, jeżeli czytaliście pierwszy tom, myślę, że nie trzeba was namawiać do drugiego, natomiast jeżeli jeszcze się z jakiegoś powodu zastanawiacie czy sięgnąć, to zarówno Siedem Stolic Nieba, jak i właśnie tom pierwszy zdecydowanie warto znać i to jest komiks o kilka klas lepszy niż cokolwiek z Marvel Now, czy z DC Odrodzenie, czy w ogóle z tych obecnych rzeczy. Więc zdecydowanie jak najbardziej polecam. A ja przejdę do komiksu, na który nie ukrywam, bardzo, bardzo czekałem. Później zobaczyłem okładkę i czekałem jeszcze bardziej. Eee, chcę przejść do pierwszego numeru... Okładka jest kozak. To jest mega. Eee, do pierwszego numeru Shadowmana. Wydawnictwo Valiant. Scenariusz Andy Deagle. Eee, jeśli chodzi o rysunki, to jest Steven Segovia. No i okładka, jak było... O właśnie wspomniane e, tonci, tonci Tonci? Chorwackie chyba jakieś albo bałkańskie, nie? To jest mm. nazwisko e, Zonnicz i mm, z Shadowmanem miałem tak, że jak w końcu był dobry ran Miligana, to się skończył bo nikt nie kupował tego komiksu po fatalnym ranie poprzednika Milligana. Tamten był tragiczny, to fakt, nadrabiałem wtedy z komiks Blitza chyba, sobie Shadowmana i tamten to było pożal się Boże. Natomiast Milligan naprawdę fajnie prowadził Shadowmana. Przez te osiem numerów. Tak, przez te osiem. Ale wiesz, lepiej jest mieć osiem dobrych numerów niż... Żeby Dan Didio pisał Solomona Grandiego. E, zawsze jest to argument. Natomiast Valiant mocno tutaj e, teraz ma zamiar forsować Shadowmana, bo stawia go sobie na równi e, z Bloodshotem. czego nie pomyliłem? Najwyższa pora. E, tak, z, z Bloodshot Reborn i z Exo Manowar. Czyli z ich takimi najbardziej chyba towarami, pewnie ninjak niedługo do tego dołączy mhm. eksportowymi towarami. Pierwszy numer ma 36, 36 czy 32 strony. I bardzo fajnie 32 strony, bardzo fajnie wprowadza do tej um, mitologii wodu, która jest tutaj. Nieodłączną częścią Shadowmana rysunkowo jest, jest bardzo ładnie. Jest na naprawdę wysokim poziomie i bardzo mi się podoba to właśnie wplecenie tego ciężkiego klimatu nowego Orleanu w coś, co teoretycznie jest super bohaterskie. Sam projekt tego, jak Shadowman wygląda, niezmiernie mi się podoba. To, że pojawia się pewien przeciwnik Shadowmana, który w sumie nie powinien być żadnym spoilerem, bo jego twarz jest okładką drugiego numeru. Więc wydaje mi się, że to nie, nie, nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast kiedy pojawiają się te kolejne duchy wudu, to naprawdę czekasz na ten drugi numer. I nie ukrywam pierwszy był taki równy, ale po prostu ok, Ale zostawia w tobie takie uczucie, że chcesz wiedzieć, co się stało dalej. Mm. I w połączeniu ze świetnymi rysunkami, z całkiem fajną narracją i z takimi małymi zabiegami, o których myślisz, że nie pamiętasz, ale jak jednak pamiętasz, jak się pojawia właśnie ten jeden przeciwnik, który ma czaszkę zamiast głowy i odpala sobie cygaro, a później przez nozdrza z czaszki wydmukuje dym, tak naprawdę. Mhm. E, ba bardzo fajnie to jest narysowane. No chcesz po prostu dowiedzieć się co, co, co będzie dalej. Także no, no. Valiant zawsze... No no no. Natomiast y, Zonicz jest Chorwatem. No to dobrze. I wiedziałem, że kojarzę z imiczu Już w końcu wiem z czego. E, z trylogii Jake'a Ellis'a. Where is Jack Ellis? Who is Jack Ellis? i ten trzeci. W, wiesz, że patrzyłeś na to tutaj, jak e, przyglądaliśmy tytuł ja tam, tam było tylko napisane, że układka, ja, ja myślę, że myślałem, że ten. No, no dobra. Okej. Okay. No. Jeśli mielibyście ochotę właśnie na y, coś innego w pewien sposób. Y, I chcielibyście się wczuć w ten klimat wodu, to myślę, że warto spróbować Shadowmana. Chociaż ewentualnie poczekać na pierwszy tom, w przypadku Warianta to jest szybciej mm. niż w przypadku innych, bo oni po czterech tomach robią wydanie zbiorcze, mm -hmm. o, ale chyba mają grubsze zeszyty, nie? 36 stron nie, nie. czy nie. takie nie, same. Te, tylko te premierowe są z reguły grubsze. Tylko premierowe. A, no widzisz, no Tak czy siak, albo poczekajcie na pierwszy tom, albo sprawdźcie, albo sprawdźcie sobie mm. tak naprawdę pierwszy zeszyt, bo ma przepiękną układkę i nie jestem jeszcze do końca pewien, czy warto. Ja sam sięgnę może przez jakby sentyment do Shadowmana. Ale myślę, że będzie warto. Prędzej czy później. Exo Manoir też potrzebował chwili, żeby się rozkręcić i później stał się naprawdę dobrą serią. Więc mam nadzieję, że z Shadowmanem będzie tak samo i że jak było ostatnio nie zostanie po prostu... O. Odesłany do Lamusa po sześciu numerach, mm -hmm. bo postać y... no potrzeba wariantowi takiej postaci, tak naprawdę, bo masz Bladshota, który jest y... który techniczną jest... postacią, science fiction i tak dalej. Mm -hmm. y... Natomiast, kto jest taki magiczny w tym? No, w sumie do <śmiech> mam na tapecie. Doktor Mirecz? Tak, <śmiech> to, to dokładnie. No, jakby nie patrzeć y... Time Walker był w pewien sposób magiczną postacią. Ja czekam cały czas czekam. Może w końcu się doczekam aż Valiant wyprodukuje sobie jakąś dobrą postać kobiecą, która nie jest Fade. Ale Fade jest fajną postacią. Znaczy no je tak jest, ale to jest jedna postać. No i masz jeszcze w tym w Secret Weapons była bardzo dobrze prowadzona uh, live Livewire przez cztery numery. Ta, ale miało trwać cztery numery, więc wiesz, to, to inaczej jak masz te. No tak, tak. Tylko cho chodzi mi o to, że od swojego powrotu do, do świata żywych wariant już chyba 8 lat funkcjonuje i wciąż nie potrafi. Więc oby, oby w końcu. Oby ale to znaczy, wiesz, już, jak, jak już ma jedną postać, która jest bardzo dobra, bo Fejd jest bardzo dobrą postacią, to już jest jakiś chyba mały sukces, nie? Mały. Poza tym. Ale oby tak dalej. Może chcesz mi powiedzieć, że doktor Miracz nie jest dobrą postacią. Nie jest dobrą postacią. No. Ale czekam na więcej. Cały czas czekam na więcej, żeby w zapowiedziach warianta na 10 komiksów było troszeczkę więcej tych pań niż zero, tak jak w chwili obecnej. A bo nie ma fejt teraz. Mhm. No rozumiem, o co ci chodzi. Jak, jakie czytałeś teraz dobre komiksy z DC i z Marvela z kobietami? Z postaciami kobiecymi? Dobre komiksy z DC? To aktualnie... to Girl y, chyba jest fajna. Znaczy, tutaj, chyba je, jeśli chodzi o główne uniwersum, to jak wiesz, ja tam nie siedzę za szczególnie mocno. No, dobra, w sumie oni mają Bombszele. No, i... no, mają Bombszele, mają the Changing Girls z Young Animala, mają y, Mother Panic. Kosmita to nie kupię. Mają Mother Panic, to, to, <grym> która jest... Ziemianką i kobietą. No, mają trochę tego. Teraz właśnie przeczytam na Facebooku, że Catwoman dostała zapowiedź nowej serii. Mhm. E, Batwoman jest dobrze prowadzona cały czas. Batwoman też miała swoją pewną dużą kompromitację, jeśli chodzi o podejście wydawnictwa. E, to było lata mhm. temu, ale jednak, wiesz, no tak, plama tak. nie schodzi. Dokładnie tak. No, natomiast jeśli chodzi o Marvela, no to tutaj mam je jeszcze mniej do powiedzenia, ale Jessica Jones chociażby. To, okay, no dobra, dobra. tylko dobra. że to mówię o tym obecnym komiksie, który nie umywa się do pierwszego aliasu, ale wciąż jest całkiem fajny. Czy właśnie były takie mo momenty, w których e, Torina była fajna? Czy, e, Mam nadzieję, że będzie, bo wiesz, ja znałem tylko pierwszy numer. Czy Miss Marvel, ta e, A no, no, no też. z no, tych to, pań to tam to... troszeczkę jest? No, myślę, że Valiant prędzej czy później Wydaje mi się, że lepiej aż w końcu znajdzie się scenarzysta, który im to poprowadzi i stworzy dobrą Life LifeWire powinna dostać własną serię, to nie, nie wiem czemu jeszcze tego nie ma. Może nie ma scenarzysty. Lepiej niż zrobić wiesz, ruch pod publikę, że potrzeba kobiecego, e, e, kobiecej postaci z własną serią, to ją zróbmy i schrzańmy to. Jeszcze najlepiej, niech to pisze kobieta, która po prostu jest kobietą. Znaczy tutaj teraz skrót myślowy dla co niektórych decyzji wydawniczych Marvela. Zróbmy serio postaci muzułmanki, no to niech pisze muzułmanka. Zróbmy serio o geju, niech pisze gej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, w takim, w takim sensie nie jestem wielkim fanem. Ja jestem fanem tego, że jak ktoś ma fajny pomysł, to niech, to dajcie mu go zrobić, a nie, ej, zróbmy serio o geju. Mamy jakiegoś geju w układzie? Wiesz, nie taki, mieli w takim sensie no, no, mieli. okazało się że mieli. I ten Iceman wcale nie był aż taki najgorszy. Podobno ale ja tam się odbiłem od tego komiksu bardzo szybko ale wiesz o co mi chodzi że nie jestem wielkim fanem tego aby po, postać o określonym typie pisała tylko i wyłącznie twórca bądź twórczyni o tym samym Znaczy typie. Wydaje mi się że to jest też bardzo nie fair w stosunku do, do twórców. Że dostajesz tą pracę nie dlatego, że miałeś fajny pomysł, tylko ze względu na twoją orientację jest. Aha, dzięki. No hmm. Cieszę się, że lubicie moje scenariusze. <głosy> Okej, okay. czyli e, myślę, że może zakończymy już na, na y, dzień obecny odcinek aktualny. Dokładnie tak. Wyjątkowo e, słyszy słyszymy się za tydzień. Tak, słyszymy się za tydzień. I to jest, e, to jest już pewne. Tak, no, pewnie. Chyba, że nie wiem komunikacja miejska na całym Śląsku wybuchnie. Albo i... pęknie mi rura w piwnicy znowu. No i wtedy też możemy nagrywać, co to, to jest za problem. Więc słyszymy się za tydzień, a później kolejny raz za dwa tygodnie. Dokładnie. I no, do usłyszenia w takim razie. Dzięki, że byliście, jeżeli wy, wytrwaliście do tego momentu i do, do usłyszenia, czołem.